Cześć, witajcie w 58. odcinku podcastu Gierkowce. Ja jestem Piotr Zaborowski i dzisiaj ze mną w studiu jest w ogóle cała ekipa. Tak, jest cała ekipa. Jest Diana, jest Ania, jest Hubert Cześć. i jest Dominik. Dzień dobry. No, więc jesteśmy wszyscy i podadamy sobie o Gierkach, bo specjalnie newsów nie ma w tym tygodniu przynajmniej ja nie widziałem. Bardzo dziękujemy wam w ogóle za odzew w różnych innych mediach poza komentarzami, z czego nie jestem do końca zadowolony, ale w innych mediach jak najbardziej dziękujemy za... I odluź, bo to jest, że ja się pojawiam i ludziom słów brakuje. No ja chciałem podziękować za to, że się odzywali na temat odcinka z naszym poprzednim gościem, co było dość miłe, bo trochę osób przyszło dla gościa i wiemy, dlaczego tak się stało, ale też dużo osób pisało, że w ogóle nie znają e, tego kogoś i zaczęli też to tam a śledzić. A gdzie te komentarze? Nas... Ja ich nie widziałam. Ja widzisz, takie mam... Właśnie Może o to chodzi, to dlatego powinny kanały. być to komentarze, a nie inne takie media, wiesz, gdzieś tam schowane, nie? Rozumiem, że wszystko szło w prywatnych wiadomościach do ciebie. Oczywiście. To Prima trzeba było przeklejać do systemu komentarzy. Tak, przeklejać. <laughs> na, jeszcze naklejać takie anonim, nie? <laughs> anonim 1, anonim 2, anonim 3. Tak. W bardzo dobra. fajnie się nagrywało. No. Było super. I jeszcze raz dziękujemy Ci, kluba, jeżeli to słuchasz. A my sobie jedziemy z 58. odcinkiem i nasza rozpista trochę gierek ma w końcu. I się zastanawiam, od czego zacząć. I wiecie co? Zaczniemy chyba od dry która miała swoją betę i o niej trochę głośno było w tym tygodniu. Głośno ze zdobywaniem no, no, no, tej bety. cześć. Ej, no, ja też cześć. grałam! Cześć. Też grałam w betę, halo! I Dominik też grał. Wszyscy graliśmy, oprócz... oprócz Piotrka, I, mieliśmy diany. Kot. I Diany. A mnie? Ja oczywiście, Ach. że nie gnałam. Ja, ja, ja będę grał w jakieś szczelanki, no gdzie... Na Piotrek, miałeś do... kot. Dałem ci kot. I nawet ale, ale, ale, kot ale ale nie Kot na koda. Dobrze. Wyszło na switcha, czy nie? Nie wyszło. Nie wyszło, no To wy się, się a, że on nie grał. <śleszturuj> nie, ale wiesz, co jest najlepsze? Jak ja, oni grali w betę, to ja to się przylazłem do nich i słuchałem, i sobie gadaliśmy. i, było, i, było, i to rozkoszowanie i ja się, Ja tylko beto. się słyszę, kurde, to jest za szybkie. Nie, ja wyrzucam to, nie? I tak, to da, dokładnie tak, to tak. samo hubertu, mówię... się działo na naszym streamie, jak z Majegiem i z Michałem grałam. To też było z mojej strony co chwilę. Kurde, to jest za szybkie. Zabili mnie. Ja nie ja się nie chować w okopach. Ja chodziłem no. w kutkach jak prawdziwy żołnierz. A ja Dobra, chodziłam i się... mówiłam, o jaki ten las jest ładny. Ojej, ojej, ktoś mnie zabił. O, to przeciwieństwo Huberta. To przeciwieństwo Huberta. Hubert chodzi i tak patrzy. Tak. O, Piotrek. Kurde, ale ten dym rozpixelowany. Ale tam była taka pikseloza. To, no, no, no grałeś na no, się, więc nie ma co się dziwić, nie? Powiedzieliście w jaką grę graliście w ogóle to Colo Graliśmy Kotny Kolodudy Kolodudy Ulubiona grapreza, Kolodudy Ja widziałam tylko te Gameplaye i po tym co widziałam Stwierdzam, że to jest brzydkie Graficznie Znaczy na pewno jest brzydsze niż Batyshead Moim skromnym zdaniem Właśnie Marek mi to mówił, że porównuję jest nie tą grą co powinnam a najlepsze mm. jest to, że Batfield jest trzy razy większy. Ej, tak, ale po, poczekajcie, to jest beta dopiero, tak? Więc nie oceniajmy wielkości. No, no samych pewną gier. grafikę będą poprawiać nie, nie, nie. po tych testach. Nie, my, my uh -huh. Aniu wy, wyłącznie oceniamy my, wielkość nie map. Nie, wydaje mi się, żeby te mapy były nie, większe. Nie, no, mapy są żenująco becie. małe, tak? Ale mieliśmy. No poczekajcie. Znaczy, mieliśmy mieć szybka rozgrywka na małym terenie. Mieliśmy One są idealne na Call of Duty. W pierwszej, no. becie, tej, w pierwszej becie były trzy mapy. A teraz w weekend została dodana czwarta. Bo nie było Ahen. A, a wszystkich w pełnej wersji będzie sześć. Nie zdziwiłam się. Tak, I resztę sobie dokup w Delce. I rotacja jak nie? O, ale... O. Jezu, ale ty nie, nie zaczynaj. Do... Diana, nie, podzielaj. Nie, nie, nie. Chwila. Diana, ty byś chciała, żeby Activision dało ci rotację? No gdzie? Przecież Call of Duty od dziesięciu lat ma tak, że... Żebyś się nie map. zdziwił, teraz to jest takie modne, wiesz, Assassin's Creed y, kontra Final Fantasy, Króliki, przepraszam, kontra Z Mario. Mario, Splatoon kontra Call of Duty. Same wersusy tracę, nie? mnie. ja myślałam, że przez katan mam głupie myśli, nie? Ale wyobrażacie sobie, tam jest ta druga wojna światowa i nagle pojawia się ta Marina, nie? do śmiernicy, nie? Nie Słuchajcie, Einstein no powiedział, że czwarta wojna światowa będzie na kije a może będzie na Fabę? No w sumie. Hmm. miał być śmiesznie, a zrobił się nostalgicznie. Dobra, nie, bo się. To jest wojna, to nie, nie, nie ja można. Słuchajcie, to jest wojna. Zacznijmy od tego, bo widzicie, nasze relacje. Są różne. Przede wszystkim osób, które grały w, w, w BT z góry powiedziałeś... Nie odzywać, bo nie grałam. <laughs> nie, bo Piotrek z... góry, tak. Hubert oferował kod. I w odpowiednim momencie mieliśmy okazję grać razem. Pojawił się i stwierdził, że on nie będzie w to grał, bo to nie jest dla niego. Tak, tak. Nie, ja Cały zbieram, Piotrek. I, I w końcu nie po pierwsze... korzystaliśmy tego kodu. Pi pierwsze, pierwsza Zmarnowany reakcja. potencjał. Ja, ja, do, do... Hubert mi dał ten kod, a ja mówię tak. Ja nie będę grał, bo to kolodudy. A, a dlaczego nie będzie 100 No bo to Dudi, to się nie zmienia od 10 lat. No, a a Hubert, mogłeś chociaż przetestować. Twój argument nie? jest takim no inwalidą, że ja pierdzielenie. No, też tak uważam. To nie jest, to nie jest, nie fajnie, to jest argument inwalida. Ja też źle się czuję w strzelankach, ale jak dostałam możliwość zagrania w tę grę, to wiedziałam, mm. że będę ginęła często. Wiedziałam, że no może ja... mi coś nie pasować. No widzisz, pasować. się na to zgadzasz. Ja się na to nie zgadzam, więc... Protestuję! Ja nie, <śmiech> ja nie będę grał. Piotr no. ja szanuje swój czas w przeciwieństwie do was i nie to bym wszystko Gdzie tam? Gdzie tam? On był <śmiech> z nami na tym, na Wojszczacie i tak. nam tam gadał. Tak, Właśnie. I sobie bajonetę, był na Wojszczacie. Mógł równie dobrze w tym czasie zagrać z wami. No, nie, tak, nie nie Piotrek, Mnie Piotrek nie musiałeś na Piotrka, strzelać. Piotrek, nie <grym> musiałeś strzelać, mogłeś sobie pobudować most na przykład. Od tego <grym> mam Minecrafta. Na Switchu. <grym> Ale właśnie to budowanie, to była jedna sensowna misja w ogóle, ta zbudowanie mostu. Tak, to jest tryb war. To jest nowy tryb, który dodali i on nam się bardzo podobał z Dominikiem. Mi się podobał, tylko to, to polegało na tym, że ikonkę na przykład tak jak było w Wolkenstein niemi Territory, że miałeś ikonkę taką, śruby i tak się przytrzymywałeś nie, i się nie, moc nie, budował tak. i jak w Minecrafcie, stukasz młotkiem a on się buduje <głos> Kolo, no, jak Minecraft się nie? Kierkowcy 2017 <głos> a da się, a Minecraft da się budować... goty 2018, ja wam mówię ale wiecie co, istotne jest to, że da się ten moc budować czołgając się to jest najbardziej Oczywiście. istotne no bo... to na tym to Powiem wszystko wam, że... polegało w tak, no i też się dało niektóre rzeczy budować tym, ja nie wiem, czy to po tylu to latach to jest tam, taka innowacja. Dominik, Dominik wyście tam na takiego Jana biegali i na stojaka budowaliście ten most? Ja, ja się począgałem <śmiech> bardzo. to tak pogrzała was? Tak wiesz co, tam nawet padło takie zdanie wchodzę na Jana przez Dominika, więc to przez chwilę <grym> było ale powiem <grym> wam, byłem. że ta część z budowaniem mostu była moją ulubioną bo grając i po jednej, i po drugiej stronie mogłam mieć snajperkę i tam sobie siedzieć i walić z tej snajperki, to jest ty na padzie umiesz ze snajperki Tak. bo tak. No, dla mnie to jest męka. Ja uwielbiam, nie, nie, to nie, nie, jest, nie, nie. zauważyłam po, prze... po przegraniu tych kilku trybów dostępnych w becie, że kampienie ze snajperką to jest zawód wymarzony wy dla mnie. Ja bym mogła siedzieć w stercie gnoju i tam strzelać ze slajperki, nie? O, to Ania, arma. No, to możesz y, trzy godziny tak czekać w krzakach na jeden strzał. Bo to znaczy... samo, sama rozgrywka jest dla mnie zbyt dynamiczna i wyważenie ja tam ładuję do wroga, a że ma większy poziom niż ja, to więcej wytrzymuję. Ja tam na pierwszym Puch, jeden strzał, zgon, nie? Więc. N nie wydaje mi się, że tak jest. Niezbyt przyjemnie mi się grało. W sensie może mieć jedy jedynie lepszą broń, ewentualnie, ale to też nie wiem, czy. No ale wiesz, to, jeżeli levelujesz tak broń, wyważone. jeżeli levelujesz broń, no to tam jej się stacy podnoszą, nie? A jak ja hmm, byłam na pierwszym. Możesz dojść celownik chyba albo coś takiego. Ale tam były stacje też zwiększane, więc jeżeli ja mam pierwszy level, hmm. bo zaczynam grę, a ktoś ma już 25 wykampiony, no to jest dysproporcja. Ja się źle czułam. Grając. Przez te dysproporcje. Wiesz to ja hmm. musiałem się wdrożyć w to, bo na, na, na początku w ogóle nie czaiłem, o co tam chodzi. <śmiech> I jak wszyscy chyba biegają nikt? i strzelają, ale, ale <śmiech> po, po pewnym czasie, po pół godzinie gry, może po godzinie, zacząłem się w to wdrażać i naprawdę mi dobrze szło. Myśmy tylko nie chcieli na Gibraltarze hmm. grać, bo nam się ta mapa nie podobała, ale, <śmiech> ale te pozostałe trzy, które były dostępne, to bardzo chętnie odpalaliśmy. Mi się las podobał. No, od Ardeny? Super. Tak, tak. Znaczy ja mam takie wrażenie, że, że ja nie czułem sensu w, w, w tą grę w ogóle. Znaczy no, chciałem Dominik przetestować. No staty 4.30. Tak. Ja miałem tragiczne po prostu. Ginąłem jak ten, jak kaczka. Ja też. No bo wiesz, jak dostęp do bety, widziałam u nas przynajmniej, myśmy mieli planszy, gdzie występowaliśmy przeciwko klanowi, no to oni nas po prostu jak kaczki, nie? Dobijali. Taka taktyka no, i, i takie zgranie, mm -hmm. że... Pff. Tylko widzisz Aniu, ja, ja na przykład tak, ja, ja dużo grałem w, o, w Flashpoint i dużo grałem w Armę tą pierwszą, to już jest trzecia część, więc trochę minęło mm -hmm. no, czasu. No nie, nie możesz Ja tylko piu, piu, w no, no, no, kosmosie, tylko Battlefronta, mm -hmm. więc to już w ogóle jest kompletnie co innego tak, tak, ale chodzi mi o zupełnie inną rzecz chodzi o to, że jakby ja nie czuję tego że, mia że miałbym długo i namiętnie grać w Call of Duty tego obecnego, oczywiście setting mnie przyciąga, bo jest interesujący zresztą dlatego Battlefield pierwszy też był bardzo atrakcyjny i teraz jak porównuję te dwie gry to zdecydowanie bardziej podobała mi się beta i pełna wersja Battlefielda, bo w beta też graliśmy więc możemy porównywać te dwie bety w sumie chociaż ja już słabo pamiętam detale ale ja nie czuję w ogóle żadnej motywacji, że miał w tej grze levelować i tak dalej. Ja wiem, że ona będzie dla za mnie zawsze za szybka, nierealistyczna i pozbawiona sensu, bo samo to, znaczy chyba, że w trybie war będzie dużo fajnych rzeczy, bo tak naprawdę ja tam widzę, że to jest non-stop deathmatch, ludzie się, zwyczajna mordownia, ludzie się mordują, nie ma żadnego, nie wiem, nie czuję żadnego sensu tego większego niż tylko tam ratio tak zwane, nie? Stosunek zgonów do tych. a pamiętasz, że tak wygląda od 10 lat, no. Ja wiem, ale sądziłem, że że coś tu będzie więcej takich ciekawych trybów, które były w Batyfieldzie. W Batyfieldzie przede wszystkim było to branie telegrafów, ta linia frontu, były naprawdę fajne. No się mega podbają ptaki, no. No, chociaż one super. są 16 na 16 to ty, ta, tam nie ma takiego typowego detmeczu. tam musisz coś zrobić musisz obronić kolegę, który pisze list i tak dalej, i tak dalej no i, to, i to ma sens, bo chodzi o to, że ja mam wrażenie, że COVID to jest esencja strzelanie esencja to jest mord, chodzi o to, że mordować tak, no innych. biegasz, strzelasz, biegasz, tak. strzelasz giniesz, biegasz, strzelasz nawet, nawet ludzie nie celują, po prostu tak, z biodra, bo nawet nie czekasz głównie. na odrodzenie się, po prostu idziesz dalej tak, tak, tak, tak a Battlefield miałem wrażenie, że nawet jak tam gdzieś w kuckach, gdzieś w chyłkiem przebiegnę, to ma jakiś sens, tak, że nie ginę natychmiast, bo sama gra jest dużo wolniejsza, już nie mówiąc o tym, że mamy pojazdy. Można zespołnować się na przykład w samolocie i lotem pikującym zaatakować jakąś flagę i to jest ciekawe, to jest takie innowacyjne, a tutaj nie czuję, chyba, że ten tryb war będzie jakiś bardziej rozbudowany. Na razie może no, fabularnie mnie przyciągnie. Nie Liczę, że fabuła będzie jakaś epicka. Znaczy, bo te, tam w trybie war na początku buduje się most, potem e, coś się wysadza. Yy, potem... na, czeka, najpierw no... chyba szturmuje się tą taki Ach, przyczółek. Tak. Jest taki dom, dom, do którego trzeba wejść. I... Grałaś w ten tryb w ogóle? Który tryb? Znaczy grałaś, mówiłaś o moście. Tak, grałam w, w, w tryb Bo no, Nam się mega podobał, bo tam Trzy były cztery były. takie pomniejsze misje, które trzeba było wykonać Trzy, i to cztery. naprawdę miało sens. No tak, że było jakieś zadanie i nie chodziło wyłącznie o to, że wybić przeciwników, ale coś ciekawego zrobić i to przypominało jakieś działania wojenne. Co? Potem eskortować jakiś ten czołg, tak, który się cofał. były. No i tak, też było tak. świetne, że, że można było przy nim się osłonić, to też jakiś miało sens. Ale same te detmecze, mam wrażenie, że kraje jest w ogóle deathmatchami głównie. Tak naprawdę. Tylko troszeczkę się zmienia odrobinę stylistyka, tak? z coś innego się dzieje, ale głównie ludzie się no tak, wbijają Masz przejmowanie tych. Masz przejmowanie y, punktów. Masz zwykłego detmecza na punkty, tak? Z, z... No to jest strzelanka. wszystko sprowadza się do tego samego, z tego co patrzyliśmy, bo my graliśmy we wszystkie tryby i one się zlewały no, byśmy w ogóle najwięcej ze sobą. chyba spędzili czasu w detmeczu i wojnę robiliśmy często. Bo w sumie dobrze nam się grało właśnie w ten moduł wojny. No, no, szczególnie no. w parę osób, gdy można współpracować. To tak, też trzeba brać pod uwagę, że my z Hubertem graliśmy tylko we dwóch, gdybyście mieli większą ekipę może to miało być jeszcze większy sens jeszcze większą frajdę. No, jeden buduje most, reszta go osłania. No na przykład, tak, a jak raz z domami to jednak jest y, grupa takich morderców, którzy tylko biegają, wybijają innych, bo y, statystyki tak, statystyki, fajnie nabijać killa i to jest Ale takie... właśnie co mi się podobało w tym trybie war, tam nie ma statystyk. W sensie y, Aha, możesz jasne. Po mhm. na swoje statystyki, ale na statystyki i przeciwników i z twojej drużyny nie możesz. To jest super, mm -hmm. bo ludzie nie będą grali właśnie na fragi, tylko na, na te przejmowanie punktów, na bronienie, na budowanie mostu i tak dalej. Dokładnie tak. Ja jeszcze tak przypomnę taką historię z, z Operation Flashpoint. Tam w singlu na przykład była taka sytuacja, że gdzieś tam się w lesie wylądowało. Ja do dziś to pamiętam, a wątpię, że będę pamiętał te mecze w Call of Duty po prostu. One są bardzo miałkie, niestety. A tam tam te sesje multiplayerowe w oprócz Flashpoint to po prostu były przeżycia, to były sesje po 6 godzin, gdzie naprawdę się dbało o to wirtualne życie i czasami zdarzało się, że się czołgało w ogóle półmapy, nie dlatego, że się chciało czołgać, tylko po prostu było się rannym i chodziło o to, żeby się doczłapać do jakiegoś medyka, no takie były momenty i może ja po prostu nie jestem właściwym pewnie targetem, czy tam graczem, który do tego typu gry A ja po bym chętnie no to też... pełną wersję zagrała. Jak będę ja miał możliwość, jak będę miała możliwość to z wielką chęcią, bo liczę na tryb story, że będzie ciekawe. To to chciałem powiedzieć. Tak, że, bo zawsze od kiedy pamiętam, ja dawno nie grałem w te regularne Call of Duty. Na dwójce się zatrzymałem, Modern Warfare 2 bodajże, czyli jakiś czas temu i zawsze te kampanie były epickie, zawsze były intensywne, dosyć krótkie, ale naprawdę przyciągały do monitora i pamiętam, że kampanie Modern Warfare 2 to zrobiłem na raz. To była taka mocna, po prostu. Nie mogłem się oderwać, to było dla mnie jak widowisko. Coś jak w Uncharted, te takie całe maratony sobie urządzałem. Dokładnie tak Michael tak było... The Game? <laughs> trochę tak, no trochę tak. Po prostu yy, akurat w kampanii Battlefielda Czwórki tam się trochę zatrzymałem i nie wróciłem do tej pory. A tutaj po prostu jak się rzuciłem, to chciałem poznać zakończenie. Od samego początku do końca i to było niesamowite. Tak, no, ale, ale to... oni potem tam w następnych częściach powędrowali gdzieś w kosmos i, i znaczy, no, wiesz, to... To, to było słabe. No, no to tak, no, I... to, ale widzisz teraz... Ma... Tutaj właśnie w tej drugiej wojnie światowej może być potencjał, tylko nie wiem, czy oni go wykorzystają. No, na razie to trochę jest wrażenie takie moje, że to jest w skórce po prostu. Mm. Tak, multiplayer jest w skórce na 100%. Tak. Oprócz tego trybu war to jest skórka, bo mają jakiś tam fanbase dosyć duży pewnie, który wymaga żeby ta gra się nie zmieniała, była cały czas taka sama. No tak, bo ludzie lubią grać to, co lubią, co, co już sobie tam ograli no, wiesz, solidnie. Bat tak. Battlefield 1 jest, jest skórką na Battlefielda 4. no. Na tak. Też... głównie. No, Czy nie? No ja wiem. W sensie rozgrywka się nie zmienia w Battlefieldzie też od lat. Battlefield 1 i Battlefield 4 jeżeli chodzi o rozgrywkę, to są dwa, dwie bardzo podobne gry. No, znaczy wiesz, pojazdy zmieniają dużo, przede wszystkim. No, ale pojazdy są i tu, i tu. Hmm. Aha, okej, okay. ja nawet nie wiedziałem, że w tych nowych masz pojazdy. Nie, nie tak. ja mówię o Batfieldzie 4. A, okej, okay, przepraszam, myślałem, że mówisz Że o ten, hmm. że Batfield też się nie zmienia. I no tak, I ale... to, że Batfield hmm. 1 jest w, pierwszej, w klimatach pierwszej wojny, wojny światowej, to jest nadal to, ta sama rozgrywka. No ja się zgodzę, tak, ale nie masz wrażenia, że jakbyś większy sens tej gry? Oczywiście, że jest, bo za, Battlefield zawsze miał większy sens. No, tutaj się zgadzamy. Aniu, coś dodać jeszcze może? Nie, bo ja tam w sumie w strzelanki mało gram. Yy, inaczej. Mało grałam w strzelanki na konsoli, bo niestety koordynacja ręka-oko to szwankuje trochę u mnie więc nie mam do czego porównywać tego koda za bardzo, no bo nie będę go porównywała do Battlefronta, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. No, zupełnie inne gry, inne settingi i tak dalej, no nie? Ale mówię, z wielką chęcią bym zagrała w pełniaczka. Ale, ale mówisz o kampanii, nie tak, mówisz o, o multi. choć powiem wam, że jak się gra z ekipą, bo nie grałam w ogóle singlowo, tylko zawsze na imprezie ze znajomymi, yy takimi bliższymi znajomymi to grało nam się naprawdę dobrze i niezależnie od tego jak często ginęliśmy to wciąż się bawiliśmy fantastycznie coś coś w tym jest kiedyś robiliśmy stream właśnie z Buddyfielda pierwszego i tam była naprawdę masa radości i te same rzeczy, już oklepane schematy bawiły po, po prostu tylko dlatego, że ktoś się śmiał że się znowu czołgam, ktoś się śmiał że wlazł prosto na minę tam cały czas coś się działo jednak, ale też dalej będę mówił, że Battlefield ma więcej głębi takiej, która jest dla mnie atrakcyjna, że nie samym strzelaniem człowiek żyje, ale też tam można gdzieś się przekraść, coś zrobić, to mam wrażenie, że gdzie się nie wystawi głowy to natychmiast zgon. Ja Potemstwo, spróbuję tylko... od Mikołaja wyciągnąć przy najbliższej możliwej okazji Battlefielda i zobaczymy. O, za, za, A, bo nie grałaś w tego nie, One, tak? Nie, 1. nie, jeden. To zainteresuj się. Jestem ciekawy twojego zdania, możemy nawet wrócić, bo teraz bardzo dużo dodatków się pojawiło. Ja też tak mhm. się przymierzam, żeby ograć sobie. Zar, który został zapowiedziany, mhm. wygląda tak obłędnie. Mhm. Tak, tak. I ja bardzo chętnie wrócę, bo przyznaję, że to jest naj, najmniej ograna gra, którą kupiłem na premierę przeze mnie niestety. Jakoś w takim kiepskim momencie ją nabyłem. Miałem premierówkę i nawet nie skończyłem kampanii. Prawda jest taka, że my mało graliśmy w tego profilu. Tak, tak, tak. Więcej, wiecie co, mam wrażenie, że w betę więcej graliśmy. Tak naprawdę. Może tak być. No, że wtedy Robertowi się nie spodobało w ogóle. Stan też tak Niezbyt... tak, tak, tak Właśnie, że. Nie że... Nie... Robert szczególnie twierdził, że to jest po prostu tam za po prostu źle się strzela i tyle że mu się źle strzela i to a mimo, że ma tam jakieś setki godzin w ogóle w oj, 4. on ma tysiące godzin w może dlatego wiesz może też tak jest, że jak już daną grę widzisz przez naprawdę setki godzin że do tysiąca się zbliżasz, no to może wszystko się już opatrzy i masz wszystkiego dosyć, kto wie może to też zmęczenie materiału pewne Chociaż mi tak w Batfieldzie jeden dużo większą frajdę sprawiały te małe mapy, takie 16 na 16 graczy, szczególnie te tryby, te takie pomniejsze tryby, w które w sumie mało osób gra. No, ale, ale, ale pamiętacie pewnie, no, ja nie, bo już nie grała. ale jak zagra to bardzo chętnie poznam zdanie, ale te strzelanie z tych dział, ten cały pociąg, który nadjeżdżał, te zmiana sytuacji na mapie, te burze piaskowe, no kurde, to są świetne elementy. I ja wątpię, że w Call of Duty takie, takie rzeczy będą. A w życiu, tam idziesz, head, idziesz, head, idziesz, ktoś ci strzela heada. No tak, heada przecież i, kojarzycie, i to, jak, nie, to nie opowiemy, że jak burza piaskowa się rozpoczynała, autentycznie widoczność spadała prawie do zera. To było obłędne. Wspaniale zrealizowane i, i absolutnie zwiększające realizm w ogóle i zmieniające balans na przykład sił, że jakaś strona wygrywała i okazywało się, że w tej burzy piaskowej raptem zaczynali przegrywać także do, ja do tego wrócę bardzo chętnie nawet teraz po tym Call of Duty po tym kodzie właśnie nabrałem wielkiej chęci, żeby do Battlefielda trochę wrócić i a to a może móc będzie w nowym Duty jakieś Afrika Korps nigdy nie wiesz wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe no teraz oceniamy wyłącznie betę tak naprawdę może też nie jesteśmy najlepszymi osobami do oceny tego, tej gry, no bo może to jest już pod, tylko pod fanów poprzednich części i, i my się jakby do tej grone, do grona już nie dostaniemy po prostu bo już nie mamy takiej historii nie wiem, być może to jest jakiś kłopot, ja tak oceniam jest za szybko, po prostu dla mnie za szybko, jak ja y, naciskam spust, y, zaczynam kogoś strzelać to ja już nie żyje. czy znaczy, że jest źle <laughs> Znaczy, że ktoś jest... To jest brak o, koordynacji naprawdę... ręka-oko. No, zapewne tak, no. Zapewne tak. Ale jakoś A się ja to odczuwałem. Nie wytłumaczyć. <laughs> Zdecydowanie mniej to odczuwałem w Batyficie. Nie było to takie frustrujące. Tam miałem wrażenie, że gdzieś się skradam, to, to działa, tak? A nie, że, że to tylko tyle, że jestem wolniejszy, jestem łatwiejszym celem. No także... Do Batyfida wrócimy jeszcze, też czuję. Do Kolodudii. Nie, nie, bo no Battlefielda mamy w A-Access, przynajmniej ja mam. No ja mam pudełku, przecież ja kupiłem premierówkę, no. Może bym sobie na Hubert kompa chyba wzięła? chyba w A-Access, nie? Czy, czy, e, tak. Ja kupiłem w pudełku, potem go sprzedałem, bo wszedł do jej access. I jest access A co na kopię też na to, jest? Te, Tego nie wiem. Powinien być. To nie wiem. W w to chyba... A wiesz co, chyba nie. Bo to chyba weszło tylko na Xboxie, a na PC wjechały inne Ale pewnie nie jestem. Trzeba to sprawdzić. A, A, szkoda, że, szkoda, że Piotek ze mnie nie zagrał mógł trochę ponarzekać, tak bardziej ja mam, no tak to... powiem o tak oni nie strzelają tu farbów, więc ja nie lubię <śmiech> powiem wam inaczej nie, na nie, jeszcze lepiej, jak oni się wkurzali w takie rzeczy, to ja dzień później uznałem, że wiecie co ja zrobię stream z fajnej gry i zrobiłem stream z fajnej gry i to się nazywa Final Fantasy XV Assassins Festival Wszyscy teraz powinni bić brawa, bo to jest tak dziwne. E, słuchaj, Piotruś, a teraz jedyny akompaniament dla Ciebie to taki przylatujący, jak w westernach jest taka zasuszona trawa, co przylatywała... Przez święt, ten, ale są, Ania, Ania, Ania oglądała ten stream Przez chwilę. Mały. Przez chwilę potem straciłam przytomność i zasnęłam. Bo... <laughs> słuchajcie... Cała, cała Maria polega na tym, że to jest jakby taki bonus. Ściągacie sobie update jako DLC darmowe i odpalacie. No i Lestalum, czyli to jedno z miast w Final Fantasy, Final Fantasy. 15 zamienia się jakby na taką mieścinę, w której odbywa się Festiwal Zabójców. Tak to nazwali po, po, wiem, po polsku. No i Notlis i cała zbiórka dostaje takie ubranka, wiecie, bajeta z Assassin's Creed Origins. I lata po mieście, ty wszyscy właśnie w tych wszystkich, właśnie w ubrankach asasynów. E, I powiem Wam tak, to jest tak dziwne, bo to nie jest ani trochę asasynowe, a z, bo to jest taki typowy final, tak od początku do końca, taki typowy final. Przy czym macie dostępną tylko jedną broń, bo tylko nóż jest dostępne, i za pomocą tego noża on wykonuje wszystkie ruchy, które wykonuje normalny assassin, czyli skoki wiary, z, z zabójstwem z powietrza, zabójstwo z siana, e, zabójstwo od tyłu, i inne takie rzeczy, nie? To wszystko co znamy z serii Assassin's Creed. Animacje są 1 do jeden wzięte z e, serii Assassin's Creed a z drugiej strony jest to final i to się tak ze sobą nie łączy tak totalnie bo budynki, które są to nie macie do nich tak łatwego dostępu tylko trzeba się warpnąć to za pomocą takiej takie knotki swoją tam moc żeby rzuca sztyletem i się pojawia nagle na górze nie? i on tam biega po górach a później żeby zejść to trzeba spaść I to jest takie... nie strasznie to dziwnie jest, jest rozwiązane ale ty... A, historia się Piotrek, nie trzyma. Piotrek, tak jak tyle co oglądałam tego streama, to ty co chwilę się dziwiłeś temu o Boże, co to są za potworki, o Boże, o Boże, o Boże, jakbyś pierwszy raz miał do czynienia z japońską grą. E, nie, wiesz co, wiesz co mnie dziwiło? Cię dziwi, tam to cię dziwi, tamto cię dziwi, ale nie, to jest mnie dziwiło to, że ktoś. Nie, wiesz co, mnie bardziej dziwiło to, że ktoś dał e, zielone światło, żeby to połączyć, bo to źle wygląda... No i tak, całkowicie serio, to To nie, to jest gra dla Becky To jest na, naprawdę, to DLC jest dla Becky, ono nie jest dla fanów A, tak jak ja jestem fanem i Finala i Assassin's Creed Ja siedziałem i ja, ja, ryczałem ze śmiechu Naprawdę, na tym streamie miałem cały czas Dębę otwartą i, i mówiłem, haha, jakie to jest głupie, nie? To jest całkowicie głupie, nie grajcie w to Mówię, nie, nie próbujcie nawet, jeżeli ktoś ma okazję zadrać Final Fantasy XV Festiwal Zabójców, nie. Daję czerwone światełko, X i -y, inne takie, nie drajcie e, w to, bo e, to jest gówno. Piotrek, bo nie, nie wiem czy powiedziałeś, to jest darmowe DLC? czy tak, mówiłem, to jest darmowe DLC i ono jest, e, festiwal się odbywa od końca sierpnia, czyli tam od 31 e, aż do końca grudnia. Aha, czyli to będzie takie eventowe, że w końcu grudnia długi. to tak. przestanie działać. E, Ania tam na przykład widziała, je, tam są, e, tak, festiwal zabójcy to jest, a kawałek historii taki tam dodany, że jesteście z zabójcami i musicie najpierw dołączyć do bractwa, e, jakieś takie wiecie, no duperele tak zwane, e, a obok macie takie niby sidequesty, które polegają na tym, że to jest festiwal w końcu, nie, w japońskiej grze, Czyli macie y, taki typowy side quest typu zabij 10 potworków za pomocą młotka. O matko. Tak to wygląda. I zdoby, zdobywasz punkty, za te punkty dostajesz y, walutę, którą nazywali assassins y, medallions. No tyle. I za te medaliony możesz kupić składniki, za które iglis może sobie zrobić jedzenie. Wow! Nie? No ja wiem, że to jest japońska i nie powinno to być szokujące, ale wciąż się zastanawiam, jaki debil to tak zaprojektował, naprawdę. Może faktycznie jest dla żartu zrobione. całkowicie. Je jeżeli tak, to ten żart jest bardzo, bardzo słaby. To, że ciebie nie, nie śmieszy, to nie znaczy, że jest słaba obiektywnie. Właśnie, chciałam dokładnie to samo no. powiedzieć. Piąteczka. Ho, ho, nie, ja mówię nie z mojej nie perspektywy nie. jako fan obu serii, nie? I to jest takie dziwne połączenie, bardzo dziwne. To tyle o, o dla mnie osobiście o tym dodatku. Mówię, jeżeli macie okazję, to nie drajcie. Prosto. <śmiech> co za rekomendacja w ogóle, ale, gruba. Ale jak ty sformułowałeś to zdanie, takie, tak, wiesz co, trochę autowlogika jest, nie? Tak, no oczywiście. Trzeba się głębiej zastanowić. <śmiech> a w ogóle o, ten final do myślenia. No nie wiem, czy to dobrze. No tak teraz przypomniało mi się, ten w ogóle final jest w ogóle skończony? Jako taką? Tam coś pamiętam kiedyś mówiłeś, eee, że tam czegoś za jakieś się tworzą, zmieniają. Jak to final to final z tego, co wiem, jest skończony. Ale są te dodatkowe epizody i na razie są dwa, bo jest dla Diolus i... Prompto, to są te dwa epizody, które zostały urzucone i jeszcze będzie epizod Ignis, który będzie chyba w listopadzie albo grudniu, jakoś tak z końcem roku jakby będą zamykać. Jestem w stu pewien, że będzie jakiś tam Game of the Year Edition ze wszystkim w fotolicach świąt. Przez fabuła, jako fabuła jest zamknięta tam już nic więcej do zakończenia nie dodają, to jest zamknięta historia. Natomiast wrzucane są rzeczy, które mają urozmaicić coś, powiedzmy między to przed jednym a drugim rozdziałem i tak dalej i tak dalej. I też rozwinięcia wątków poszczególnych postaci, bo to, że to są, to że są teraz epizody, to jest jedno, ale na przykład Square umożliwia, wrzuca taką ankietę i tam jest powiedzmy w tej ankiecie 15-20 pozycji, co chcielibyście zobaczyć jako kolejny, nawet nie dodatek, no bo to nie są płatne, update to są chyba, takie, no chyba. jako update y kolejne do gry. No i ostatnio przegłosowana została, e, przegłosowane zostało jakieś tam rozwinięcie historii głównego złego. No i tam będą powiedzmy 3 czy c4 cutscenki, może jakiś quest do tego i, i w ten sposób społeczność gdzieś tam kształtuje zawartość gry. No. No to widzicie, macie po prostu. Inaczej mówiąc, tą grę nie wiem, ja to będę musiał chyba odrać jeszcze raz, jak wszystkie ankiety się zamkną i naprawdę już to wszystko będzie takie ja mam trochę hantów jeszcze do zrobienia, ale nie mam swojego egzemplarza, więc będę musiała sobie kupić. No ja tam mam jeszcze też, też trochę hantów do zrobienia, dlatego to tak zostawiłem i uznałem, że potram od nowa i wtedy zgodnie już wszystko. Ale poczekam, aż wyjdzie jakieś właśnie Game of the Year edition i wtedy ogram sobie wszystko jeszcze raz, zwłaszcza, że to było chyba w 11 czy 9, nie, 13 rozdziale, to gdzie trzeba się było skradać z tego, co słyszałam. Tak, y mhm. Wprowadzili tam Jezu. trochę zmian, w związku z czym bardzo chętnie bym sobie to ograła jeszcze raz. Tak, ale jest jeszcze dodatkowo dorzucony update Ania, się nazywa episode 13 verse 2, więc jest w ogóle ja jakieś, no ale to jest square, no. tego nie zrozumiesz. W ogóle coś mi się przypomniało w związku z tymi japońskimi grami, bo pamiętam, że mówiliście, że zawsze... W grach jest łowienie ryb. No to rozmawialiśmy o tym przy no. odcinku nierowym, że finalu jest łowienie ryb w 15. Roku. Tak, to nie wiem, czy, nie wiem, czy macie świadomość, ja będę testował symulator wędkarstwa. <grym> Wyszła gra Fishing Planet w końcu. A, a to z tym zajebistym trailerem? Tak, tak. Kolotundi z rybami! <grym> nie, ale tak. jak to zobaczyłem ten trailer to mówię, tak. kurde, nie lubię symulatorów wędkarstwa, 2 ale zagrałbym w to, szkoda, że to play i ale ona jest bezpłatna To tak, jest, jest free to playka -play Tak. O, ale to ten nie trailer jest, jest zrumpiście no, trailer po prostu warto zobaczyć, że można wędkarstwo pokazać z takiej emocjonującej strony bardzo no, ja już bardzo. mówiłam no. do Szawa, że to jest takie kolodudy z rybami nie, ten trailer <śled> ja chciałbym tylko powiedzieć, że wypowiedź Piotrka można wrzucić na pudełko nie, nie lubię symulatorów wędkarstwa, ale w to bym zagrał. No no, jak nic, jak nic. A czy możemy chyba się umówić, że przetestujemy, dobra? Na, ale ale na to jest. Czekaj, to jest na konsolę, czy na Tak, ma, to jest na, na, na, PS... konsole, na PlayStation Właśnie 4. się mówię, że teraz pojawiło się o, okay. jako free to play na PS4. Ej, dobra. To nie ale jest do gra. nie widziałeś w ogóle? Nie, nie widziałem tego w ogóle. Oj, to musisz o, zobaczyć. O, co To na pewno zobaczę. To jest kop jakiś, czy coś? A nie wiem, bo to jest ciekawe, czy można łowić wspólnie ryby. To już w ogóle był ekstremum jakieś. co, jedną wędką. Trzymając się. Trzyma za trzymam obrotkiem. Ja będę trzymał podbierak. Nie, no, to jest Ej. ciekawe. Ciekawe o tyle. Czy to nie jest nowy tytuł? On już na PC tam dawno święci triumfy. Tak. Ale to jest chyba pierwszy, nie, nie chcę skłamać, a to chyba pierwszy sumator wędkarstwa na nowych konsolach. I dodatkowo free to play, więc z tego co wiem, na PCT, był płatny więc ma ciężkie zadanie, że na konsolach jeszcze free to play, no odważny motyw, dosyć. Zobaczymy jak sobie poradzi, ale wygląda to obłędnie, nawet nie chodzi o ten trailer, ale gra naprawdę po screenshotach wygląda niesamowicie dobrze. Ja pobieram ją sobie, zobaczymy jak to się sprawdzi, bo już wam mówiłem, że ja lubię gry, gry wękarskie. <śmiech> <śmiech> tak mi się Pewnie skojarzyło wiesz, będziesz musiał mówienie. sobie każdą rybę ściągnąć jako DLC. Te fabiki. <śmiech> I te spłonki... Nie spłonki. Jak to się tam nazywa? Spławiki, spławiki. przepraszam. Spławiki. Te wszystkie główienka, co to ryby na nie lecą, to też będziesz musiał kupić? E, tego się obawiam, że to będzie prosto prostu wyciągacz kasy. Że to będzie tak drogie, jak wędkarstwo w życiu rzeczywistym. Jeżeli chodzi o sprzęt. Ale będziesz mógł złowić żywego karasia. <głos> Abo małego. To był wewnętrzny żart, nie? Karasia, piękne. Ale słuchajcie, jak jest sobie symulator wędkarstwa na Playstation 4, to niektórzy uważają, że jest ta taka... się nazywa symulator rozwiedrzonej, zbuntowanej nastolatki, nie? Wiecie już o czym pewnie mówię. Tak, wiemy, wiemy. A jeżeli znaczy ja ktoś wiem. nie wie, to mówię o Life is strange before the storm. Gdzie wyszedł pierwszy epizod. I czekałem na niego, tak mocno czekałem. No i odrałem i odrałem go aż dwa razy. Jak, Więc... się, jak się czuje twoja wewnętrzna zbuntowana nastolatka? Zbuntowanie. A właśnie, Piotrek, aż ja ja chcę zadać to pytanie. Czy udało Ci się wejść w babę? Bo to. To mnie spotkało. W, tej... w sensie być. Kobietą, tak? Wejdź na sto To, był, to w był skrót myślowy. To był skut myślowy. Weź w, weź, weź, weź, weź, weź no, ale słuchajcie, może mówić o imersji, nie? Na przykład. Albo e, ja w nie miałem z tym Jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że z takimi rzeczami co do imersji bycia babą. Dziękuję w to, drach. To, to <śmiech> nie mam problemu. Bo tak uwaga, wie, się... wchodzę. Ja mi! <śmiech> Dominik, przypomnij mi, ile lat mają y, słuchacze, którzy tam od ciebie słuchają. Różnie, różnie. Wiem, że jakiś młody wiek był też na A e ja mam mentalnie 12 i co i nagrywam i, i co? Gimnazjum może owszem, bo już wiesz. <grym> takie żarty. czy znaczy nie, ten żart, to on ma swoją genezę. To nie jest tak, że to tak palnąłem. To ma swoją genezę w poprzednich odcinkach. Także wiesz, kiedy mówi się o Life is Strange. Tak, bo ja to by wiedziała. To by wiedziała. Ha. Ale najwyraźniej no, tak dokładnie. Poza tym to źle brzmi. Ty, to właśnie bardzo dobrze. A ty nigdy nie próbowałeś wejść w dziada? Wyobraźnią. No i... W kwestii imensji też nie mam problemu. No, a wracając do Life is Strange Before the Storm, mm. gdzie jak już wszyscy wiedzą, gramy Rachel, nie Rachel, tylko Chloe, i, i zapoznajemy się z Rachel, której szukamy w pierwszej części. Jest to. Ten pierwszy epizod jest hmm, z wyłapaniem klimatu e, naprawdę całej tej poprzedniej serii, którą stworzyło Dontnot. A, a jednocześnie stworzeniem kawałka takiego swojego z nowymi mechanikami. I no ja się bawiłem przednio. Wiecie, dwa razy to odgrałem, mam 7 godzin nabite. E, sprawdziłem dosłownie wszystko, co się dało. I, i chcę następny odcinek. No, szczerze nie wiem, jak bardzo wam polecić też odgranie tego pierwszego odcinka, bo znam, że wiem, że wiele osób e, odrywa Life is Strange, kiedy wyjdzie cały sezon. Na przykład ja. Ja wychodzę Na przykład z założenia, ten, nie? że nie należy jednak oceniać gry tylko i wyłącznie po jednym epizodzie, że Zgadza wolę się. jako całość mimo wszystko niż pojedyncze epizody. Piotrek, a orientujesz się może kiedy wyjdzie ten odcinek dodatkowy? W sensie on wyjdzie razem z trzecim epizodem, czy trzeba Nie. będzie jeszcze trochę poczekać? Wszystkie wszystkie odcinki będą wychodzić co 8 do 10 tygodni, czyli następne, z tego co wiem, wypada gdzieś w okolicach 20 listopada, a później następne ten i to samo się tyczy tego dodatkowego odcinka, z tego gdzieś tam co doczytałem. Mhm. No to że... jak wyjdzie wszystko, to kupię. Pewnie już no właśnie, będzie za 4 Co dyfancji. ciekawe, ostatnio został potwierdzony już przez Deadline, że to cała afera, o której mówiliśmy, swego czasu, że nie będzie można dostać trofeum, jak się nie będzie miał dodatkowego odcinka. To, to zostanie naprawione w przyszłym odcinku, który przyjdzie i będzie update na wszystkim, nie? Więc będzie można mieć i Calaka, i. I Ale to, Z tego co patrzyłem, to w sklepie można kupić upgrade do tej wyższej wersji. W sensie można Oczywiście. kupić sama Leffy Strange yy, bez mm -hmm. dodatku, tego dodatkowego epizodu, i można kupić upgrade chyba za 3 albo 4 dychy tak. do tej Deluxe Edition. Tak, zgadza się. Ja zagram jak zgadza wyjdzie w plusie. Oj, to długo jeszcze poczekaj. to jeszcze możesz długo, trochę no, ja się, Ja jestem naprawdę zafascynowany, podoba mi się to nie dość, że sam klimat jest super, to jeszcze dodatkowe te nowe mechaniki, bo jak niektórzy wiedzą w poprzedniej części Max miała cofanie czasu i można było robić cudawianki sprawdzać nowe możliwości pod względem e, wypowiedzi nie? niektórych rzeczy. Tak tutaj Chloe nie posiada takich mocy i nie jest wszechpotężna, ale jest zbuntowana i pyskata. I to jest ten moment, w którym Don't Not się popisało, nie dotkną tylko deadline, zrobiło mechanika takich bitw słownych, można tak to nazwać, kiedy pojawia tam się taki pasek powiedzmy progresu. Z jednej strony jest Chloe, z drugiej strony jest nasz przeciwnik, no i są takie kropeczki, które się zatryskowują w odpowiednich momentach, no i czym bliżej jesteśmy środka, no to tym lepiej dla nas, tak? W sensie, jak tutaj jesteśmy dojdziemy bezpośrednio do środka, to wygraliśmy bitwę słowną. Takie disowanie. Takie disowanie, ale wiesz co, to naprawdę jest fajne pod względem takim, że trzeba się naprawdę wsłuchać i wczytać ewentualnie w tam w napisy, e, które lecą, co dokładnie nasz przeciwnik powiedział, bo to jest jak kutue, po prostu. Macie czas i wam spada, więc musicie bardzo szybko reagować, e, bo jak wam spadnie do zera, to bitwę z słowną automatycznie przegrywacie. Z automatu i naprawdę są niektóre takie teksty. Jeden z fajniejszych, który mogę wam podać to jest e, Chloe podchodzi do jednego faceta, gdzie tam no właściwie na samym początku odcinka to jest e, i chce po prostu wejść w odpowiednie miejsce, a facet jej mówi, niestety nie możesz tu wejść, nie jest przypadkiem po dobranotce, no i co Chloe mówi? Nie jest przypadkiem po twojej? O Jezu, jakie no. suche! O Boże! Jakie suche, nie? Ale to jest taki... Nie, na no, co mówiłeś ty... o pustyni? <grafy> Ale to jest właśnie Maria. taki poziom... Tak, takie żenujące dialogi są w tej grze? E, nie są żenujące. One, to, o, jest, to było żenujące. Powiem ci tak, jeżeli jesteś nastolatkiem i się czujesz w to, że jesteś właśnie nastolatcą... ja wiem, to jest to ten argument ty. ostateczny. Chyba ty... Mniej więcej. To jest właśnie tak. Dokładnie Zobacz. to. Pamiętajmy o tym, że Chloe ma tu lat 15-16, nie? Więc ona jest taką zbuntowaną i, i ma wszystkich gdzieś. ja mogła też coś... powiedzieć twoja stara albo wal się na ryj. <laughs> Ale to jest dra amerykańska, więc wiesz. Ale polski, polski dubbing albo napisy... Ech, a co ja? No dubbing? tak czy się, no, pod tym względem tak to jest zbudowane i mi osobiście to odpowiada. Jest to dla mnie naturalne, że tak to mogłoby wyglądać. Nie? Ale tak jak kiedyś rozmawialiśmy, ani się nie podobało, bo się właśnie dorana stolatkami. I to jest ten główny motyw. W Life is Strange. Tak czy siak polecam, jeżeli ktoś w końcu, nie wiem, się zamierza kupić sobie teraz i czekać na, na, te, na te odcinki, czy też kupić później cały sezon. Potem tym od, odraniu tego pierwszego, który mi zajął początkowo z odraniem wszystkich elementów około dwóch i pół godziny dodatkowo zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze, ten cliffhanger który jest na końcu pierwszego odcinka jest taki, że po prostu o, oczy są całe motry i chce się płakać, nie? Z tego co wiem nie tylko ja tak miałem, więc to tyle o Life is Strange jakbyście nie wiedzieli <laughs> Ale jedną rzecz przed nagrajem tam chyba, kiedy się w Koda właśnie, trochę podrek mówił o tym nowym Life is Strange, że fajnie wywiązali się ze swojego zadania, twórcy mówiłeś. Tak, bo ogólnie. Inny deweloper, ale od, odzorowali od, klimat. Tak, odzorowali to, nie dość, że odzorowali klimat, niektórzy o tym nie wiedzą, ale, Don't Not w ogóle nie miało ingerencji w ten tytuł. Tak, totalnie. Oni im dali wolną rękę e, mówiąc róbcie, róbcie nam dodatkowy sezon, my się zajmujemy Life is Strange 2 o którym wiemy, że robią. E, no i Before the Storm powstał i trzyma się naprawdę tego klimatu, który był w pierwszym Life is Strange i to naprawdę czuć. Muzyka jest przeganialna. i mam swoją playlistę na Spotify, którą nie, niektórzy e, wiem, że już słuchają. E, dodatkowo no, te kamera, która, która jest, jest dokładnie w taki sam sposób operowany nie kamerą w scenkach, jak w pierwszym Life Strange, dokładnie to samo. Nic jakby nie zmieniali tak drastycznie, żeby wam się, nie wiem, żebyście powiedzieli, że to jest toś totalnie inna gra. Nie, to samo, wiecie, uderza wam czerwone, takie lekko pomarańczowe słońce, które wam wrzuca, wjeżdża w e, ekran dodatkowo macie taką lekko nostalgiczną muzykę i, i do, te, dodatkowo te dialogi, nie? To jest dokładnie to samo. Jakieś jeszcze pytania? Jakieś jeszcze. Dobra. No, omówimy to, jak wyjdzie cały sezon. Omówimy na pewno, jak wyjdzie cały sezon. Się? I jak zagra w to więcej niż jedna osoba. Zadra, bo Hubert zadra. No, jak wyjdzie cały sezon. Na cały sezon no, oczywiście. Ale... No też jestem jak najbardziej zainteresowany tym tytułem. Mm, no może Właśnie... się grałeś w ogóle jedynkę? No grałem, przecież był na no, no odcinku. A, całą już, tak? Bo tak, tak, nie skojarzyłem, tak oczywiście z no, zakończeniem tak. i był, był, było ciekawie pod koniec nie, rozmawialiśmy <śmiech> o tym, co, co z twoją pamięcią kurczę, nawet ja pamiętam takie rzeczy no, to znaczy, ja wiem, że o tym rozmawialiśmy ale nie, nie skojarzyłem, że skończyłeś już całość znaczy, No Znaczy, natychmiast w zasadzie po nagraniu siadłem i siedziałem do nocy, żeby skończyć Bo a, ok no, no, gra, to dlatego się nie skojarzyłem no ja też, ja też bym chciał, żebyśmy mieli na podcastach zawsze skończone gry, ukończone wymasterowane, wycalkowane, jak tam jeszcze ale przy obecnej wielkości giery to jest naprawdę ciężko wykonane. Naprawdę, żeby tak się poświęcić jednemu tytułowi, tak totalnie, totalnie. Chyba, a, a chyba że wiesz, ten... grałbyś w chopki. Chopki są na trzy godzinki, cyk, następna. Następna, no, dokładnie tak. Celaczki wchodzą same, nie? No, e... ja bardzo lubię w sumie. Tam nawet jedną ukończyłem od artyfaktu Chopa i no, dobrze się bawiłem. Tą, tą a ja z rybami. ten Dominik wspomniałeś o wielkich drach, które są masatrycznie wielkie i się ich nie da skończyć, to no tak, no mamy. Ania nie, czy skończyłaś Ania, czy jeszcze raz? W co takiego? W Batmana? Już zdążyłam zapomnieć, że w niego gram i zdążyłam dwie inne gry przejść od tamtego A, czasu Okej, okay, to... Ania przeszła, do Dominik nadal drar. Mój, mój argument był inwalidą jak i, ty to mówisz. Ja przyszedłem Batmana Hello. Uh, a, Arkham Knight? Tak. Hubert taki no, ja to... z lekką nutką nieśmiałości. A, ja przeszedłem. Ja, ja też przeszedłem na premierę, to, czy, więc. Y, przeszedłem Batmana, ale nie dotarłem do tego ostatecznego zakończenia. Obejrzałem je na YouTube. Oj, żeby to zrobić, to masę pracy. Jeżeli to prawda, wam, że wam wszystkie z góry, zagadki. Jeżeli... I na... nie, nie chcę przeklinać, ale mam naprawdę ochotę y, zrobić komuś w Warnerze coś złego, za to, że wymyślił e, 250 zagadek Riddlera. 250? <grych> tak, 250. Ja biedra. I kogoś mocno... On nie są, one nie, one nie są też co. łatwe. Czasami to naprawdę trzeba pogłówkować. Nie, naprawdę są niektóre... A to pod koniec, jak już szukasz, to już są tak naprawdę porąbane. Próbowałem je zrobić wszystkie i zrobiłem 150. I tak I... tutaj tak świetny wynik. Ani ty robiłaś dużo tak zagadek? W ogóle. <śmiech> nie, no nie ja marnowałam na to czasu, odpuściłem. bo z tych, powiem tak, z tych zagadek, które były potrzebne do uwolnienia kobiety kota, zrobiłam jedną. Bo nie miałam siły na bawienie się mobilem w jaskiniach, żeby zdobywać kolejne klucze do uwolnienia kobiety kota. Tak, poza tym ja, dużo zagadek niezależnie ja ja od. Ja też się uwolniłem, no. oczywiście. No. Dużo zagadek zależy też od rozbudowy umiejętności postaci, więc gra wymaga mhm. naprawdę oddania jej całości swojego czasu, żeby ją tak dobrze wymasterować. To naprawdę jest ciężki temat. Na pewno są ludzie, którzy to robią, ja nie wątpię. Ale minia popularna jest tak ciekawa, tak główna, i te misje po są tak dobre, że naprawdę nie trzeba robić tych zagadek, żeby czerpać pełną przyjemność tej gry. To jest tylko no, dodatek. Ty nie będziesz miał kanonicznego zakończenia i, i to jest wszystko. Zgadza się. Ale to jest zły zabieg, no nie, nie uważacie, że to jest trochę takie samo. Ja skończyłem grę ze wszystkim, co mogłem zrobić, oprócz zagadek. Ridle Ridle Ridle no to i tak jest Ridle sporo. I wtedy odblokowałeś dwa zakończenia, tak. nie? Z trzech. E tak, tak, tak. Nie wiem. Mhm. Ale o, to teraz nie pamiętam dokładnie. Jeszcze jedno czy... zakończenie jest z tego, z, jakby to powiedzieć, e... boże, uciekło mi polskie słowo. Z defaultu, tak? Jest tak. jedno zakończenie. Niezależnie od tego, grę, tak? co robisz. Natomiast są dwa dodatkowe zakończenia. Zgadza się. Jedno zależne od okay. tego, ile subquestów wykonasz, a drugie jest, jak wykonasz wszystkie subquesty i dodatkowo człowieka zagadkę. Mhm. Dokładnie Tam Pamiętam, że fabularnie to chyba usładnione, dlaczego te zagadki są porozmieszczane i tak dalej, ale naprawdę nie czuję takiej wielkiej motywacji, żeby robić to tylko po to. Nie ma motywacji. Ich jest po prostu za dużo. To zakończenie trwa albo dwie, albo trzy minuty. Możesz się zobaczyć na YouTube. Dokładnie tak. Powiem wam tak, tych zagadek jest naprawdę więcej niż znaczników w Assassin's Creed. gdzie ludzie tam narzekają, że tych znaczników jest za dużo, nie? A, hmm. a tych zagadek naprawdę jest... To jest, trochę, na... to, to jest trochę kłopot tej gry, że ona jest bardzo pękata, jest ogromnie pełniona treścią, ale na szczęście nie trzeba tego wszystkiego robić, żeby grę ukończyć, to jest akurat ok. Ale naprawdę jak ktoś chce tam spędzać codziennie po kilka godzin, to na pewno ma taką możliwość. Spokojnie mm. może miesiąc grać i wracać tylko ciągle do Arkham do, do Gotham City tak naprawdę i sobie w tym deszczu, bo tam ciągle pada, nie wiem, co ważyliście. No. Że jest, ciągle pada i ciągle jest no. Kwaśne Taki, Tak, ale to jest. Tak sobie, tak sobie gram w tą grę, tak myślę, nie, kurde, kiedyś to, będzie Dominik, dzień. Bo to źle, to jest. O, to jest wytłumaczone fabularnie że to jest jedna noc, że to wszystko się dzieje jednej nocy. Znaczy ja wiem, ja, ja to rozumiem, tak, ale ta noc jest niezwykle długa. U mnie trwała no, prawie trwa... 40 godzin, więc wiecie. No, tak. no u, mnie, u mnie 50, nie? Noce polazne są dłuższe, bo trwałem pół no, Diana się odezwała, ojoj. A właśnie, Diana, kończyłaś Arkham Knight'a, w ogóle grałaś to? Te Batmany? Nie, jedynego Batmana, jakiego duszę, to był Arkham Asylum. No to była jednak inna gra. A no, no, no i, a no, ale nawiązując do tego się już pytasz, nie? Jasne, jasne, oczywiście. Ale chodzi o to, że ta moja konsola tak huczy, że w ogóle klimatu nie było tej gry jej odpuściłam. Mm -hmm. No to jest, ja wiem, bo ta na P3 na tak jeszcze. Tak, e, ten mój skoszutka. odkurzacz. No właśnie. Dobra, ale tylko y, ubierzmy to sensowniej, bo tak, Batman jest dobrą grą. To, że tak narzekamy sobie na wielkość, to jest... Y, chyba takie narzekanie, tylko z uwagi na te zagadki, których jest po za dużo. Gdyby ich było na przykład 50 w grze, to ja powiedziałem, powiedziałbym ok, że to Ale jest na tak dużą co? mapę. Ale co, ich może być i 300 i 400, tylko żeby nie wpływały na twój odbiór fabuły tak, dokładnie. Jako, nie wiem, na przykład to, że odblokowują e, te grafiki koncepcyjne jest świetne, bo to jest naturalna nagroda za trud, że to jest znajdziesz, bo przecież nawet na tych takich lokacjach nie chcę spoilować, ale co się dzieją poza główną mapą to też tych zagadek tam naciskane jest poukrywane w jakiś kącikach, więc ja zacząłem je troszeczkę pomijać po prostu, przestałem się nim przejmować porządkowo zrobiłem dosyć dużo i tak Piotrek tutaj wielki szacunek, że aż tak dużo tutaj tak się mocno spieło nie, bo ja nie miałem i... w co innego grać po prostu na pre... ja, wiesz, ja to ja odgrałem okay. na premierę to mm -hmm. premiera była w czerwcu jeżeli dobrze pamiętam, jakoś tak i no, nie było po prostu w co innego roku Batmana bo... i mm -hmm. wiecie, szybko skończyłem, nie? 15 ale to był... to był 2015. Trzy dwa lata 5. temu, no, tak myślałem. Ej, tak, tak, dobra, to coś tam dzwoni. To mój kubek. No nie tak, dwa, takie... 2015 i to było, e, ten... wiecie, w, w wyszedł Batman, trzeba było odrać Batmana, szybko go odrałem, więc go szybko odrałem to na. Nawet... No, ale fajnie się chodziło pod Gotham City, więc robiłem te zadatki. Ale w pewnym momencie już miałem ich naprawdę dosyć. No, taki wypełniacz, no nie? A też robiłeś wszystkie misje poboczne? Ja wszystko zrobiłem, prócz wszystkich zagadek, zagadek Riddlera. Okej, okay, ale nie mieliście w ogóle wszyscy co grali wrażenia, że część tych pobocznych jest generyczna bardzo. Niektóre są wspaniałe, są interesujące i fabułą wypełnione po brzegi, a niektóre są takie generyczne na zasadzie e, ubij tam ileś tych pojazdów. Najgorsze tak, z tym wyciąganiem min... Gonieniem pojazdów, o, tak. rozwalaniem. nie okay, jest tragiczne. No, bo jak uzasadnić, że akurat do tej miny, bo tak, czyścimy, wiadomo, miasto jest ogromne. To jest wielki plus Jest, jest, jest puste. Jest puste. A czy no są tylko bandziorze, a to jest uzasadnione znaczy, wiemy, fabularnie? Jest uzasadnione fabularnie i wiemy też dlaczego tak to zrobili, bo stwierdzili, że nie włożą y, ludzi, tak jak to zrobiło Unity. A swego czasów i Yubi z Asasynem więc po prostu wywalili wszystkich ludzi, bo początkowo to tam miało być pełne to nawet sami twórcy mówili że mieli je zapełnione ludźmi to się okazało, że konsole są za słabe, nie? no i faktycznie, znaczy, nie? Mm -hmm. jeszcze patrząc no, na skalę tej mapy to w, tak w jest... City chyba też było uzasadnienie fabularne było no, mm -hmm. no dziwne no, no, było jakby nie było znaczy, świetne jest to, że mimo tej skali mapy, gra naprawdę działa świetnie i w ogóle nie ma żadnych rupnić praktycznie nie, ja bardzo mało spotkałem się z takim problemem i to wielki szacunek dla twórców, bo może jest faktycznie troszeczkę wyludnione oczywiście jak powiedzieliście uzadnione jest to fabularnie, ale mi to nie przeszkadzało Mi też, ja w ogóle widzisz co, jak teraz o tym rozmawiamy dopiero teraz uświadomiłem, że jest troszeczkę faktycznie e, tak wyludnione ale w ogóle tego w wcześniej nie zauważam mknie się tym Batmobilem przed siebie no. właśnie miałem o to zapytać To Co przecież na lince wy I... no, no no. z, ja z Batmobilem bo ja z Batmobilem korzystałem tylko i wyłącznie wtedy kiedy musiałem Ej bo Batmobile był super mi się no, nie podobał. Tak ja się mi... odbiłam na początku od Batmobilu yy, po poprzednie dwie części w sensie na zdrowie na zdrowie Arkham Asylum i Arkham City przyzwyczaiło mnie do tego, że Batman biega sobie samopas po budynkach i to mi bardzo pasowało i wczuwałam się dość mocno w klimat. Natomiast wydaje mi się, że w Arkham Knight ten ciężar rozgrywki za bardzo został przerzucony na działania z Batmobilem. I ja, to mnie na początku są, bardzo denerwowało, bo wiele rzeczy trzeba było robić no dość precyzyjnie. A już w ogóle w późniejszych etapach, jak powiedzmy, niektóre walki z bossami wymagały Batmobilu, to już w ogóle dostawałam białej gorączki. No, ale... Miałam dokładnie to samo. Skończyłam tę grę, czyli nie odrzuciło mnie to na tyle, nie? żeby z niej zrezygnować. Nie, no tak, no ale wiesz, wciąż, wciąż uważam, że ten Batmobil yy, Modli go nie wrzucać. Nie, był nie no to jest ikoniczny barczu. pojazd, ale mógł być bardziej taki no tak jak Ania mówi... Yy strasznie duży nacisk jest na niego położony, faktycznie. Naprawdę przez to, że so, przez to, że jeżdżą po tych ulicach, te uzbrojone jednostki tej całej milicji, tak nazywają to militia, pewnie to było po angielsku y, paramilitarne organizacja, tak? no to siłą rzeczy ciężko jest poruszać się na piechotę, kiedy jeżdżą pancerzone pojazdy. Jakby no bo... to było bardziej zróżnicowane, na przykład mamy jeszcze tak. ten sa samolot, albo no, statek no powietrzny, właściwie... tak? Batmana, tak, albo brak... jeszcze łódź podwodną. Aha, rozumiem, że go nie będzie. Nie będzie go, tak? Bo ja byłem nie, że pojawi się Nie Nie, się tak jako... nie, nie. Przepraszam, ale będziesz miał tylko Batmana. No tak domyśliłem się Nie już. będzie nic więcej. Jakby miał być gdy miał być dawno by już był moim zdaniem bo on tylko pojawiał się jako dostarczyciel części do czołgu Dokładnie na takiej tak. zasadzie więc już, już doszedłem, że że nie mam co na to liczyć że będzie można nim latać ja w ogóle mam wrażenie, że że jak tak sobie sięgnę do, do filmu hmm, choćby powód Batmana to tamte zabawki znaczy pojazdy odgrywały taką rolę jednorazową praktycznie, a tutaj to on jest wytrzymały, on długo atakować. wszędzie tak. tak naprawdę tutaj w tej, że jesteśmy mniej takim typowym detektywem, a bardziej lalką, która się bije, że się tak wyrażę. I, I to widać. Ta gra jest totalnie inna od dwóch poprzednich. Nie jest zła, ale jest totalnie inna. Poszli w totalnie innym kierunku, nie? No tak. No tak, no tak. Czy... Znaczy... Kurczę, to nie jest za gra. Ja się bawię, bawię w niej znakomicie, ale pewne elementy no, są, są, jest przeładowana. Jest przeładowana jak się zobaczy mapę. Ja w ogóle mapy w ogóle nie oglądam. Staram się w ogóle nie wkurzać. Po prostu jak sporadycznie tam mam potrzebę zajrzeć, ale nie, nie robię tak, że po prostu wbijam na mapę, zaznaczam sobie punkcik i tam jadę coś robić. Raczej staram się tak naturalnie grać. Czyli po prostu za fabułą mknę. I muszę przyznać, że niektóre te subquesty są wspaniałe, po prostu. A zaskakująco dobre jak na e, misje poboczne. Także tutaj pewnie za nią się tutaj zgadzamy, Oj że, tak. że rewelacje nie ma. Oj, tak, ten z, z mordercą mi się najbardziej podobał. No, sama ta mechanika a, też to... zdobywania to dowodów, bardzo fajna. Interes też taka ciekawa, zajmująca. No w ogóle, ilość gadżetów, jakie Batman ma pod swoją, w swojej kontroli, to po prostu jest jakiś kosmos, z tego bardzo dużo. i jest wręcz opanowany przez gadżety cały ten tytuł. Ale to jest tak naprawdę fajne, bo to się pasowało do settingu. Zresztą, ja zawsze lubiłem postać Batmana chyba najbardziej wszystkich super bohaterski, bo to on jest najbardziej człowiekiem z tych wszystkich. Po prostu jest człowiekiem, który ma kupę gadżetów, tak naprawdę, tak? Ale kupę nie ma żadnych. Heysu. No, to tak. To też gadżet. <gadżet> nie no, faktycznie. Gdybyś tu jest... to też byś był Batmanem. <gadżet> to najwyraźniej tak. Każdy, kto tu dużo zarabia, staje się takim obrońcom uciśnionych. <grych> nie, no wiadomo, postać Batmana jest już tak dobrze znana, że nie wiem, czy istnieją osoby, które nie znają tej postaci. Tak jak na przykład Harry Queen, na przykład ja do tej pory słabo znałem, ale byliśmy na tym filmie i teraz pojawiła się w grze, to też już troszeczkę bardziej kumam i Widzę, że brakuje mi troszeczkę y, znajomości z komiksów pewnych rzeczy. Ale Harley jest... pojawiła się w kreskówce Batmanowej po raz pierwszy. Widać, że nie oglądałeś Batman, The Animated Series. Byłeś, nie widziałem. Byłeś pewnie już za stary. Tak na było. To. Jest to, możliwe. Jest to tak, możliwe. Tam Pojawił się jej taki pierwszy strój z, w tych pomponach i w ogóle Ten taki. Taki ikoniczny czarno-czerwony strój. Czarno-czerwony, tak, taki harlekinowy, nie? Arl, arlekinowy, jak już arlekiny, arle to wiesz. Ja wiem, Stare wiem, wiem. Babcie, czytają. Stary babcie czytają. Stare babcie czytają. Co Graliście w to wszyscy, no nie? No, tylko ja no, gadam, no. Słuchaj. No Dla to mnie... było dwa lata temu, Dominik. Co Dokładnie, prostu... ja, mam, ja mam podobnie jak Hubert. To było dwa lata temu, a z drugiej strony to no wciąż jest właśnie e, gra o Batmanie i sam dobrze wyszedł tam wiedzę o, o uniwersum Batmana mam. Więc wiele rzeczy e, wiedziałem, ale niektóre rzeczy były takie mocno położone wiesz, tak no zróbmy to tak delikatnie, prześliźnijmy się po tym temacie tylko i wyłącznie. E, ale bardzo mi się podobało na przykład to, że e, Harley Quinn już nie lubi Jokera, bo w wiecie, ona nie lubiła chyba że się już w Arkham w Arkham City pod koniec i to jest rzecz, która się dzieje w komiksach tak naprawdę ale bardzo mi się zawsze podobało to jak ona tak już przechodzi tą taką fazę, kiedy jest już tą taką jestem Harley Quinn jestem szalona ale nie lubię Jokera, więc hej bats, chodź pomogę ci, nie? i, i mm -hmm. ma tą swoją psiapsiołę całą, tutaj wychodzi cały go tam Sirens i no, jest dużo tych e, elementów w samym e, Arkham Knightie, które się gdzieś tam wiążą z komiksami. E, co więcej z tego, co pamiętam, to chyba w samej drze nie był, nie był zaimplementowany jakiś kawałek komiksu, je, jeżeli chodzi o takiego do przeczytania, bo coś, coś mi się przypomina. Nie, przy, nie przypomina, przypomina mi się w tej chwili nic takiego. Coś, coś. Musiał, musiałbym siąść, bo nie, nie odpalałem ostatnio tej gry. Ale ty ani grałaś niedawno, no nie? Bo ja właściwie zostałem przez ciebie zainspirowany, żeby tego usiąść, bo miałem tą grę pożyczoną już, kurczę, z parę miesięcy, tak sobie czekała na półeczce. Tak, skończyłam ją jakieś dwa tygodnie temu? Tak mi się wydaje. No mhm. i dość mocno wałkowałam te subquesty, ale też już nie miałam siły na te najbardziej takie Łafu. generyczne y... tak, tak, wyciąganie min, wyścigi. Bardziej, tak, tak. jakby to powiedzieć, ściślej związany ze złoczyńcami, to jednak bardziej mi się podobały, czy Świetlik, czy z pingwinem, Włosy, albo rewelacja. z dwiema mhm. twarzami, ale chyba najbardziej jednak ten quest z mordercą mi się podobał, ale tu nie chcę za dużo ujawniać, bo nie wiem, czy już masz poodkrywane wszystkie zwłoki na mieście. Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze no nie. Znaczy, zobaczysz, na, co tam się dzieje. Na, na pewno twórcy trochę przesadzili z ilością aktywności. Chci, ewidentnie chcieli wypełnić. Czy ja wiem? E, tą grę. Nie, to jest po prostu, myślę, kwestia ich zaimplementowania, no bo, bo jeżeli masz do rozbrojenia, nie wiem, 30 bomb, dać się tych min do wyciągnięcia, no to mi się tego już nie chciało robić. Ja bym zrobiła ja bym tego subquesta, 10. ale. Chodzi o ilość. Ile? O ilość no ile razy rozwija? możesz robić to samo? zwłaszcza, że wtedy atakują te pojazdy wojskowe tak, tak, takimi tak, tak. chmarami i to jest po prostu, to jest znój to jest zwy, zwyczajny znój tak jakby Batman szedł do pracy i miał dniówkę, no nie, że tego dnia ja <grym> mu dam 500+, tak, plus, mu dam 500 plus. no tak, o właśnie żeby mu zarobić to 500 plus, no nie że tutaj wyciągnie trzy miny Potem, wiesz, poskaczę po dachach, tam uratuje strażaka, a jeszcze jakiś transporter bez sensu jeździ po mieście i czego dopaść, no, no Ten dla, transporter tak, Te, te były dla mnie takie odtwórcze, ale chociażby już. Za dużo, quest z, Związany z, y, chociażby, człowiekiem, człowiekiem nietoperzem, menbetem, y, tak, i odkrywanie tak, tak. jego tajemnicy, poszukiwanie Świetne. go. Wspaniałe. Po całym mieście, Wspaniałe. próbowanie z, próby złapania go. No to już jest tak, takie. To było emocjonujące. Zwłaszcza, że Batman jako tako, on nie lata, on szybuje. No. Tak, on nie potrafi się wznosić. On tylko, ma tylko przemieszczać. Oczywiście mechanika przemieszczania się, jest genialnie zaprojektowana. Ile ja latałam on... za tym nietoperzem. O, matko. No ja tak samo. Ale to wiesz co, ale to było fantastyczne. Ja naprawdę czułem, że, że, to, że to ma jakiś sens, a nie to wyciąganie miny. Oczywiście, jak jak powiedziałaś, gdyby wyciągać jedną minę, znaczy by, by były tylko dwie do wyciągnięcia w całym mieście... To jest super, bo to jest jakaś tam no, ciekawa mechanika i atakują, ale jeżeli no. wyciągasz którąś tam i znowu jest chmara tych pojazdów, które biorą się znikąd, tak jakby yy, nasi przeciwnicy dysponowali jakimiś totalnie nieograniczonymi siłami, mimo że my czyścimy cały czas to miasto, to oni ciągle wracają. To jest yy, trochę bez sensu na. No. Tak, nie nie pamiętam na końcu, którego questa, czy na końcu tego z minami, czy na końcu tego, z pościgami za tymi... E, transporterami. Mhm. W którymś momencie, w którymś z tych questów na końcu walczysz z Deadshotem. I ja chciałam mhm. dociągnąć do tego Deadshota, dead ale już po prostu tak mi szlak trafiał, że mówię, no, no nie, no. A chciałam bardzo, bo ja lubię tę postać. Spod, po, po Suicide Squad już mi się będzie zawsze z Willem Smithem kojarzyć. Tak bardzo chciałam dociągnąć do tego Deadshota, ale no nie natomiast mimo, no właśnie, mimo braku mm -hmm. skilla w bijatykach udało mi się machnąć całego questa z Azraelem gdzie tam przecież nie możesz o, dać tak się dotknąć w żadnym tym, w żadnej mm -hmm. walce tak. i byłam taka dumna taka byłam zadowolona, że nawet z tymi kolesiami, którzy są naładowani elektrycznością, że udało mi się to przejść bez złapania obrażeń, to byłam tak zadowolona, normalnie mm -hmm. jak w Soulsach, nie? No i samo rozwiązanie tego questu też bardzo satysfakcjonujące, więc no... nice, nice. Znaczy właśnie spoko spokojnie y, tych generycznych misji mogłoby nie być, albo na przykład jedna, y, Więc no, takich popularnych nie, rzeczy, zamiast takich tak. zręcznościowych, no bo to były znowu misje do wykorzystania Batmobilu dokładnie Choć, chociaż trzeba przyznać że technicznie model jazdy jest całkiem fajny dosyć trudno się jeździ tak, chodzi zakręty ja, ja potwierdzam nawet ja potwierdzam że model jazdy Batmobila jest ok jest bardzo no dobry. zwłaszcza że to miasto prawie prawie same zakręty pod kątem 90 stopni naprawdę trzeba było wasza pościgi realizować naprawdę precyzyjnie i dużo satysfakcji Samo to przeobrażanie się w ten czołg też całkiem fajne, chociaż no technicznie, jeżeli chodzi o wykonania graficzne, no rewelacja i tak dalej, tylko, że za często było to używane, a to wyciągarka, coś tam, a to jakiś prąd. Cały czas macie rację, że, no, że ten makmowizm był tym, nadużywany. Co, co powiedziałeś, w którym momencie fabuły jesteś, to jeszcze najkorszy jest przed Tobą, mój drogi, z tym badmobilem ojej no. no szczęście się w polubiłem z tym pojazdem ale samo, samo to jak on do niego wskacze skacze, jak można go w każdej chwili wezwać i on gdzieś tam no kurczę, no dużo włożyli pietyzmu w tą grę i w aspekcie animacji i tych ujęć no i nie wiem czy zauważyliście ale wspaniale się robi screenshoty w tym tytule wszystkie są mroczne no sama wrzucałam na twittera przecież nie? screenshoty ja tak, ja, ja z tego ja też tam wspomuję po prostu wystarczy tylko, że tak, jest Batman taki pochylony, taki se stoi, rozmyśla nad swoim życiem i, I widzisz taki znak, znak płomieni tam jak Azrael, nie, na, narysował, tak. nie, I tutaj znak Batmana, nie, to tak, wystarczy. rewelacja. Naprawdę, jeżeli chodzi o screenshoty, w ogóle graficznie, no ma mimo dwóch lat na to ma fotograficzny, nie, też. Bo... Tak, ja Więc... też Jest, jest, jest, jest. bo uważam, że w każdym grze powinien być już teraz. W tych ładnych... W tych, ale oczywiście. W tych, we wszystkich ładnych grach no powinien być. No wiesz tam, po tak. co ci w, pikse, w pikselowych gierkach tryb fotografić? W <laughs> <laughs> Może doda, dodadzą, no nie? Znaczy, kurczę, no, ja bardzo chciałem jak najwięcej tego tytułu ograć na dzisiejszy odcinek, ale po prostu on mi pokonał swoją wielkością. I tym, że... Też nie gram na easy, też było, że było jasne. Ale... A, właśnie, ja, teraz tak, mi się mówi o o zgonów. Fajnie są zgony zrealizowane, nie mówiliśmy o tym. Zawsze jest jakaś taka scenka po, po zgonie, to się zabawne. Super to jest. Ale przytyczki były zawsze, w pojawia. każdej części. Mhm. Jak ja tylko ja... właśnie mm, walka zajmą grałem bardzo dawno temu, i tylko początek, i jak dobrze pamiętam, to była zupełnie inna gra, jeżeli chodzi o skalę. Tutaj jednak no, trochę taj, takie bardzo. sandboxowate się zrobiło. To jest no Asylum był zamkniętą drogą w tak. pomieszczeniach tak. przede wszystkim. Ale wiecie co? To mnie też jakby potwierdza w moim takim guście growym, że ja wolę zamknięte gry. Nie wiem, Hubertu też jest orędownikiem chyba tego. E, bardzo, tak. tak. Ale, ale zamknięte, ale... że takie po sznurku z punktu A do punktu B? Tak, tak. z małymi... Tymi. Tak, ja lubię jednak zamknięte gry. E, tak. Tak, o dokładnie. Jezus Mario. No, oni są, a ja, się nie zamknięci. Nią, nie ja nie Ja uwielbiam takie zamknięte historie. Takie bardziej filmowe. Gdy Batman był zamknięty, oczywiście jeszcze jest ten Batman o tej, tej no nie? jeszcze Batman e, był zamknięty. Jest. No właśnie. W sumie a, a, trochę. Asylum było tam. zamknięte. To znaczy tam jest też po było, tam się idzie na wyspie, po ale tam, tam był sznurek. Tam się idzie po sznurku. Ja, ja preferuję jednak. Oczywiście y, z wyjątkiem przed GTA, które Sensus stricte zawsze było otwarte i to była y, największa zaleta tej gry. Tylko Rockstar to opanował po prostu do perfekcji. Tam, nie wiem, czy... Krótkie nawiązanie. Tam aktywności poboczne są nie są generyczne. nim tworzyliście. Oczywiście jak N razy się tam gra w tęnica czy coś, to tak, ale... Ale tam jest dużo takich misji pobocznych. Na przykład spotykasz kogoś, albo... Tak, takich y, totalnie przypadkowych. Tak, tak. To, to jest totalnie ucieka. przypadkowe. Mhm. I tutaj no, co też... Wam powiem? Mhm. W tym przypadku musimy wspomnieć o najważniejszej grze, która robi to najlepiej. I nie może się obyć ta dyskusja bez Wiedźmina trzy. No Wiedźmin tak, no. Nie da się ukryć. Najlepsze mhm. są głesty w ogóle chyba. Na razie. Na, na wszyscy, chwilę obecną, no. Wszyscy próbują jakby dojść. Ale też Wiedźmi mnie w pewnym momencie troszeczkę zmęczył. Oczywiście mówię o jak podwiedzaniu każdego miejsca zaglądaniu do każdej beczki z gratami. Znaczy moja żona to bardzo lubiła. Lubiła w ogóle wyciągać i nosić te wszystkie tony żelastwa ze sobą. A mnie to trochę to męczyło. Na no przykład. Widzisz. No i to, że Wiedźmin kradnie, to taki był dysonans. Wiedźmin Ale nie mówisz, no, no. tak, ale jakby z automatu podchodzisz do czegoś, wszystko się świeci, wiesz, tylko tak aż korczy. Ja tam zbierałam wszystko jak szalona. Wszystko. No tak, a potem menu wolno chodzi, potem inwentarz ledwo zipie, bo masz tam tysiące tych... <grym> <Koze, grym> to nie ma ograniczenia w noszeniu rzeczy? Jest, ale na jest. lekkie przedmioty nie ma. Zależy, które. Na takie Zależy, przedmioty na ziółka. Znieśli, bo wcześniej było w pierwszej wersji Czyli wercie. rozumiem, że łyżek można nakrać do opodów? Oczywiście, możesz kozę nieść, <grym> jak figurunków, wiesz, wszystko. I koza no jest i lekka, że... <grym> Nie, do nie, do to do nie jest wiesz, lekko, ale, day, ale, ale, koze, w się, tak. ale to zawsze wiecie, to zawsze był dla mnie dysonans, że, że postacie w RPEG-ach noszą takie ilości rzeczy na no, szczęście Batman w miarę, on wszystko w tym czołgu wozi, zresztą wozi też tam postacie też jest zabawnie zrealizowane ale podobało mi się to, że on po prostu nie zbiera jakichś losowych znajdziek takich, oprócz tych zagadek, a zagadki to nie są typowe znajdźki, tak? Nie ma, nie ma zbierania piórek tych słynnych tak z Asasena na przykład i to jest fajne. No nie ma. Że, że on po prostu zachowuje swoją tożsamość. Tylko szkoda, że nie przeobraża się w trakcie tego, że później to będzie widoczne, że cały czas jest Batmanem, że nigdy nie, nie ten, nie, nie objawia się jako Bruce. Przynajmniej na razie się nie objawił. Trochę mi tego mm, brakuje. To zobaczysz tam jeden kawałek. <grym> ciekawy. A mi się no. podobały misje Człowieka Zagadki z Batmobilem. Sorry. Znaczy nie bo one są mechanicznie bardzo niepopularna opinia nie, Hubert. Ja nie one nie są lubię, super. za dużo. Przypadam za takimi super, zręcznościowymi są. elementami w rozgrywce, gdzie musisz wykręcać bardzo precyzyjnie sekwencje, żeby coś ci wyszło. No nie, no, lubię to było tego. takie na, na czas, ale mi się to podobało. Ja z, z całej gry chyba to najbardziej zapamiętałem w ogóle. Nie, nie wiem, czy dlatego, że się najbardziej wkurzałem, czy dlatego, że mi się najbardziej podobało, ale zapamiętałem to najbardziej. Hmm. No, no każdy, każdy, jak widać, znalazł coś innego w tym tytule. Znaczy mnie najbardziej kręci fabuła i wątek główny, tak naprawdę. I te misje poboczne, te z, z, gdzie są zaangażowani inni bohaterowie i można nadgonić komiksowe zaległości. I z wielką chęcią I Tak musisz nadgonić. No. Poza, znaczy, poza tym, nie? Zwłaszcza, że ja lubię postać Batmana, mówiłem, że to jest dla mnie jedna z najfajniejszych postaci. I kocham w ogóle te oryginalne filmy tak naprawdę i oryginalnego Jokera i tak dalej. To są świetne postaci Oryginalnego, filmowe. czyli którego? Tego z serialu z lat 60. czy nie, Nicholson. Nicholsona? Właśnie. Nicholson. Tak, dla mnie no, on jest Dla ciebie on jest oryginalny, tak? No tak, to bo jeszcze, to jeszcze pamiętam. nie widziałeś tego serialu z lat 60. -tych. Nie, no ja też uwielbiam Nicholsona. To jest mój ukochany Joker. No, chyba najlepszy. No, fajny był. Znaczy taki, który najbardziej mi zapadł w pamięć, może dlatego, że ten, te filmy z nim widziałem kilka razy. Ja w ogóle Tutaj te, ale też Te Bartonowskie to jest taki sentyment i takie to jest takie mroczne i takie przerysowane wszystko. To mi Wszystko jest groteskowe nie? Totalnie. Mhm. Ja pamiętam zawsze yy, to było jak to był 95 rok, jak premierę miała ta animowana seria Batmana, no to ja miałam ile? 7 lat? To, to intro z tego animowanego Batmana wywoływało u mnie zawsze takie ciary i takie uczucie zaniepokojenia, a pamiętam, że nawet się spłakałam po jednym odcinku, byłam przerażona jak się pojawił strach na wrógle i pająki z niego wychodziły. Ja miałam taką traumę po tym odcinku. No a ta postać jest przerażająca i jeszcze taki siloniczny. No, taki, taki, taka groteska. No, no ale to, to było, dla mnie, bo to było tak, dla mnie takie straszne przeżycie. Od razu wyskoczyłam z pokoju, się za drzwiami schowałam, nie? żeby tylko nie patrzeć <laughs> na te pająki, które z niego wychodziły. To było okropne. Tak. Ale z perspektywy czasu w sumie te Batmany Bartonowskie i tą mm, animowaną serię y, Batmana wspominam najlepiej. Z takim... Już to jest dzieciństwo. Mroczne, ale takie... Bu w punkt. A powiedzcie, czy jeżeli powiemy, że, że o Jokerze w tej produkcji to będzie jakiś spoiler? Kurczę. No co? To, co? Jest... Joker is jest. dead. Wszyscy to wiedzą. To, to wszyscy wiedzą, bo to, bo to jest właściwie w trailerze powiedziane. No, no tak, tak. W trailerze i na samym początku gry. Tak na samym naprawdę. początku gry. Ale tra w trailerze już jest powiedziane, że... Ale jest się Joker na czasem nie umierał? On umiera wiele razy tak To naprawdę. są komiksy, dużo ludzi ubiera dużo razy. No właśnie. Wielokrotnie w zasadzie. Tak. Bo on też już jest. wiele razy było. czyli nad... butów. No. A właśnie, jeszcze to, to tym, bo to mi się też podobało. Znaczy tak, nie chcę spoilować ale to jak Joko się pojawia w tej grze. To są super momenty, tak naprawdę. A kto go gra? No, A właśnie Mark ja y, Hamil. zapomniałem Hamill Oczywiście, że to Mark Hamill, Hamil, czyli ta osoba, która podkładała głos Jutorowi w oryginalnej animacji. Czyli Luke Skywalker jednym słowem. Tak, dokładnie tak. Kurczę, I nie wiedziałem o tym razem. Nie, nie wiedziałeś? On się pojawiał. wszystkie animacje, które były z Batmanem, czyli tam Animated Series, e, Master Fantazmy, e, Nowe Przygody Batmana i ten Batman Beyond e, cały i w e, Lidze Sprawiedliwych i w Batman Arkham Asylum, I w Batman żarcie. Arkham City i w Batman Arkham Knight o proszę proszę co A ciekawe, wiecie element. to podkładał jeszcze Mark Hamill w Batman Arkham Asylum na przykład hmm, ja nie wiem chyba zadałeś trudną zagadkę, niczym O. Oh. Kogo? on grał on człowieka blizny, no, znaczy tam z blizną był taki, Scarface się nazywa i to był w Arkham Asylum właśnie i on też jego grał. jego, jego głos jeszcze jeden element gry mi się tak przypomina jak sobie tak luźno już rozmawiamy o wszystkim związanym z tym tytułem co sądzicie o gadkach w tym radiu i tych tekstach tych wszystkich bandiorów? Nie, nie, nie męczą was nie męczą was trochę po jakimś czasie że ja się nie wsłuchiwałam w to ja już bezmyśli. w ogóle... ja mam w Dom? ogóle problem z no. dźwiękami w grze w sensie, ja się nie skupiam na przykład na muzyce, na dialogach, żeby ich słuchać. Ja sobie czytam, owszem, ale u mnie z reguły jest tak, że leci jakaś muzyka w domu. Ja gram i leci muzyka moja. A, okay, Albo okay. gram i jednocześnie drugim okiem patrzę na film, który leci na komputerze. nie Więc to jest tak... Ja się nie skupiam. Nie potrafię się skupić. Choć mhm. nie, no teraz gram w jakuzę i tu się skupiam w milionie procentów tylko i wyłącznie na jakuzie. Ale... Co do zasady mam straszny problem z tym, żeby usiąść i skupić się tylko i wyłącznie na grze, w pełnym spektrum gry. No tak, ale właśnie dotknęłaś ważnego tematu, bo muzyka w tym Batmanie jest fenomenalna i ona wspaniale pasuje do ciężkiego klimatu. nad moja żona powiedziała, że w ogóle to musi być Batman. Usłyszała pierwsze dźwięki, natychmiast wiedziała, że to musi być gra z tematyką nietoperza po prostu. Koniecznie. I, i, I to się potwierdziło tak naprawdę. Także faktycznie grałaś Batmana y, z nieoryginalną muzyką, z jakimś podkładem innym? Serio? Tak. Beyoncé na przykład. Ja to w ogóle dla tej gry to podłączyłem sobie głośniki na pełny regulator po prostu, bo to takie jest epickie, że, że ten... Nie, nie, nie potrafię. Nie umiem, po prostu nie umiem. Ja mam problemy z utrzymaniem y, tej uwagi, koncentracji i y, ja nie lubię tracić czasu, więc to u mnie najczęściej jest tak, że gdzieś tam leci muzyka, leci gra, a ja jeszcze film oglądam, nie, albo no nie mówię, że jeszcze czytam książkę, bo to już by było w ogóle pff, taki samograj, że lepiej nie mówić, ale no mam bardzo duże problemy z, no. dlatego nie oceniam mm. nigdy muzyki w grach, nie oceniam y, okay. No, Jak gram w japońskie arpegi, no to już staram się tę muzykę odstawić i skupić się rzeczywiście, bo gram z japońską ścieżką dźwiękową, więc y, muszę patrzeć na ekran, bo nie będę ogarniała, co się dzieje, nie? Ale no... Hmm. No nie umiem, no. Nie, no, każdy, każdy z nas ma troszeczkę inne... Te, no nie da się ukryć, że twórcom to dobrze wyszło. Z pewnością, no klimatu, ja mam naprawdę duże problemy z koncentracją, więc nie... Dlatego też nie oceniam nigdy muzyki w grach, bo... No bo jej nie słyszę po prostu. Dob dobrze, w ogóle jak z dźwiękiem, P w grze trzeba takim Nie <laughs> no, trzeba, trzeba a coś a tam nie, napisami, nie Ale nawet, powiem wam teraz, jak gram w tej jakuze y to nie jestem w stanie sobie przypomnieć jaka, jakiego typu jest tam muzyka. To mi też ucieka. Ja nie notuję tego, to przelatuje mi bokiem. Ja obstawiam, że jakaś techno jest. Nie, tak, yy, w jakuzie... mm -mm. chyba że w tych klubach, klubach, boże, klubach z hostessami, klub. W klubach z hostessami może lecieć jakieś tam pseudo No. Znaczy muzyka w klubach to mi utkwiła w Maxie Pejnie, trójce. Tam był taki trend <gry> nawet. Kurczę, te, mam taki sentyma do tej gry, tak jak spojrzysz w tych klubach i, i muzyce, to tam no ja cały czas czekam, aż e, tylko będzie w tym we wstecznej kompatybilności od razu gram. I ja tam Ja będę grał jeszcze raz z Maxa, po prostu będę z balustrady skakał i strzelał do gości w związanym tempie. To było tak epickie, tak świetnie zrealizowane. Naprawdę, jedna z moich kochanych gier, powiem szczerze. Tak jak sobie to skojarzyłem. Każdy ma tam inne, ale wracając za chwilkę jeszcze do Batmana. I mnie trochę śmi zaczęły śmieszyć już te gadki tych wszystkich postaci, bo tak mam wrażenie, że twórcy pomyśleli, że gracz musi wszystko wiedzieć i oni po prostu go w pełni informują o tym, co robią. Mówią, teraz będę rzucał granat, przygotujcie się. 3, 2, jeden granat. Albo widzisz go, nie widzę go. Czy wszyscy OK, I nawet jak dwóch zostaje, to, to wszyscy OK. <grym ale <grym jest ale takie troszeczkę... co, bo to są rzeczy, to jest też troszkę tak, jak wzięci ci, ci... Psz, takie sidekiki głównego złego, nie? E, w każdym komiksie czy animacji, gdzie oni też są tacy głupi, nie? W sensie... Tj. No właśnie bezpierw są wyjątkowo y, niemądrymi ludźmi. Ale wyjątkowo. wiesz, Dominik, to wygląda tak jak w każdym filmie sensacyjnym, gdzie główny zły najpierw musi wyjawić cały swój plan, tak. potem dopiero spróbuje cię zabić, oczywiście sam tak, ginie. <laughs> Jest. No, to się zdarza. Od razu tego Bonda zepchnąć do rzeki, to nie panie Bond, powiem panu wszystko, co zaplanowałem ku zgubie tego świata. Ale, ale dotknęłaś ważnego tematu. Właśnie najczęściej tak jest, że. Bo to jest ograny yy, TV. Na tacy, trop taki na tacy jest wieś. po prostu położone. No bo tak jakby okazuje taką pewność siebie, że po prostu już ma taką kontrolę nad sytuacją, że ma tą przyjemność z, z wyjawienia swojego. Yy, z niesamowitego Taka egzaltacja, planu. nie wręcz. Tak, ale to za każdym razem to jest wielokrotnie. Tutaj też ci przeciwnicy czasami y, mają wiele do powiedzenia, ale mi się strasznie spodobały momenty bez wchodzenia w szczegóły, kiedy y, postacie niezależne, który, z którymi wchodziliśmy w interakcje, komentowały y, y, y, załatwianie kolejnych przeciwników. I to było akurat świetne. Zdarzało się, że po prostu były dodatkowe, takie dodatkowe ścieżki dźwiękowe, kiedy, że jakby czyszczenie pomieszczenia z przeciwników nie było tylko takim znojem i zwykłą pracą Batmana, tylko miało dodatkowy, taki humorystyczny aspekt, więc tak gra też to ma, tylko jednak generycznej treści jest na dużo. I tro, trochę za duże dla mnie. Choćby tych nieszczęsnych zagadek. Gdyby ich było 50, spoko, tak samo dwie miny bym też chętnie rozbroił, ale jak zrobiłem trzecią i zaatakowało mi 40 transporterów, czy tam jakiś raki z rakietami wyrzutni, no to stwierdziłem ubiję was i już nigdy nie wyciągam min, niech się krzają z tym, nie będę tego, nie będę tego <laughs> robił, <ślad> nie dostanę dniówki Batmana, nie będę tego robił, także hm. Tak, dobry tytuł, nie wiem, jak uważać. No chyba dobry, jak bardzo kończyliście dobry. wszyscy. ja polecam. No, po zagraniu taki tak. we, wszystkie, tak. we, wszystkie, we wszystkie trzy pomijam Warto. Origins. Warto. To ja polecam to bardzo. To Origins pomijamy. Że dla każdego fana Batmana i w ogóle jakikolwiek komiksów to jest obowiązkowa pozycja. Nieważne, że już ma dwa lata, bo dalej doskonale się broni. Umówmy się, prawą. to jest jedyna tak naprawdę pozycja, która w jakiś tam sposób pokazuje nam superbohatera, Tak Naprawdę jako superbohatera jest to gra akcja, a nie Bijatyka to co innego, tak? No, można tak powiedzieć, no. Jest to ja prostu, że z dobra, się dobra gra z superbohaterem. Hmm. Ej. dziereczki Chyba... giereczkami. No, kiedy ja go skończy tego Batmana, kurde? Nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nigdy. Masz to takie... odpowiedź, <śmiech> pytasz, masz odpowiedź. Ale nie, ja, ja już, ja kończę grę. Ja to jest moje. Chcesz skończyć tą grę? Tak. To zrób 250 zagadek i Nie. To wrócimy do tematu za dwa lata. No, dokładnie. A w ogóle ciekawe, czy będzie jakaś kolejna. Jak myślicie, czy będzie kolejna seria, kolejna gra z tej serii? Wątpię. Wątpię. Coś mówili, że nie, że już skończą. Tak, że to chyba tylko. Ale nie przestało, tak? A Roxet jeszcze istnieje, to studio? Tak. Panie, tak, tak robio, robili Drena VR. No ja, nie wiem, czy czyli robią. Tacy, no, ja nie wiem, co teraz no. Ja nie wiem, co oni teraz jest. robią, trzeba by zobaczyć tak naprawdę. Jakby zrobili taką grę w uniwersum Marvela. Tylko, że w Marvelu wszystko się za bardzo świeci pizga, żeby Nie, no czekaj, dobra. czekaj, a Spider-Man? Ale... Spiderman Spider-Man to będzie to. No, zobaczymy. No, ja nie rysamiaków. wiem, czy oni coś. oni chyba mieli robić Supermana, z tego co wiem. Albo A jakieś coś było. Były jakieś plotki. Tak, coś było, o, że o, na to z DC A potem chyba. będzie jak Czyli... ten Spiderman na Nintendo 64 lata i w... pośród krążków. <laughs> <laughs> Najbardziej żenująca gra ever. <laughs> ja mam trochę wrażenie, że to, ta mechanika poruszania się po budynkach z Batmana będzie bardzo podobna w tym Spidermanie jeszcze rozwinięta bardziej. Tylko tam... Oczywiście, to A, jest przed... to będzie Batman no. połączony z Sunset Overdrive. Dokładnie tak. Właśnie, nie skończyłem Sunseta, ale Uuu, ja jestem. Skończę. Ja kończę gry. Ja, ale nie, ja to było, zanim, to, było zanim, to było przed tą deklaracją. E, jeszcze Sunset. To był jeden z pierwszych podcastów naszych, kiedy chciałem to nie, koniecznie coś mieć na odcinek i się rzuciłem na niego jak szalony. No ja też dobra. Dobra, kraków. słuchajcie. Ja mogę wam opowiedzieć o jednej, rzeczy, to nie wiem, ja jeszcze jej nie skończyłem i nie wiem kiedy skończę, więc nie wiem, czy chcecie usłyszeć, czy nie. Jak skończysz, pogadamy, bądźmy konsekwentni. Okay. Ale ja to nie skończyłem. Więc Ale już ja skończyłam nie i Piotrek skończył i Homer okay. też. A racja to... A nie, to faktycznie ta reguła to nie a działa. A to jest gra, w którą nikt z was nie zada na pewno, bo jest na Nintendo Switch. Że nie. co, że nas nie jesteś na konsoli. <laughs> nas nie stać? Nas jest tak? nie stać? Ja oglądałam recenzję Kuby. Ja już wszystko wiem o tej grze. <laughs> Najlepsza gra w nie? Nie no, ja no jestem powiedz strasznie słowa. przeziębiona i strasznie czekam na to, żeby się wypowiedzieć. Dobra, to słuchajcie, to przejdziemy do filmu w takim razie. Dział Turki odpalamy. I Pziu. widzieliśmy świetny film. W sensie inaczej. Zacznę od tego, że E, uznaliśmy, że obejrzymy tym razem wszyscy, oprócz Huberta. <laughs> hey, film. E, Które to się za karę. Netflixie. Nie, za ja na Netflixie. Ja już się za... nie odzywam o mecz oglądam Nooo, tak. 0 No zero, zero. <laughs> Dopiero zaczęli. To szybko to my... i kończymy. I tl... już, ciach ciach. Dobra, to słuchajcie, ob obejrzeliśmy <laughs> film, który pojawił się na Netflixie. I wszyscy tak wiecie, nagle wpadł i wszyscy to tak, będzie fajnie. I... Nie, to była praca Nie. domowa. to była praca domowa. Ja to potraktowałem jako obowiązek. Dobra. A... Udawałem, że śpieje i oglądałem. O, oh, wow. To Bo... Słuchajcie, opowiemy Wam no, o dobra, filmie, się który się nazywa Death Note. I jest filmem na podstawie anime, który jest na podstawie mangi. Tak. Jako naczelny mangozjeb tego podcastu potwierdzam. No i teraz może zadam najważniejsze pytanie na temat tego filmu. Czy to jest dobra adaptacja mangi? Nie. Nie. A słuchajcie, jeszcze przed hmm. tym zanim rozwinie się dyskusja, zakładamy, że wszyscy słuchacze widzieli i walimy spoilerami czy jeszcze udajemy, że ja nie że widziałem. Ktoś może nie widział kto byłby zainteresowany. Kto kto nie nie. No to idź Hubert, ten wie. mecz może oglądaj, a my sobie tu porozmawiamy. No, że... Nie, bo to bo i teraz trzeba podjąć decyzję: czy walimy spoilerami i mówimy o co o fabule z detalami, no czy oczywiście, uznajemy. No coś. już wiesz. Wiecie, co słuchajcie, To jest taki spoiler wydaje, że wszyscy, alert. Kto chciał obejrzeć, Dobra, to już spoiler obejrzał. Jest, to już teraz w tym że. Tak, I tutaj spoiler kinie, alert. Jeżeli ktoś nie chce tego słuchać, to. idźcie sobie. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo <głos> dziękujemy. Bo Zataszamy nic więcej za w tym odcinku tydzień. nie będzie, nie? <głos> za tydzień lub dwa. No właśnie. Za tydzień lub dwa, dokładnie. Będziemy informować na Facebooku. O tym filmie nie da się mówić bez spoilerów tak naprawdę, moim zdaniem. No bo żeby objechać go totalnie, to trzeba przy... Znaczy objechać. Wydać swoją opinię na jego temat, to trzeba przywoływać pewne konkretne rzeczy, niestety. I to hmm. też już będą spoilery. Dla mnie, dla mnie ten film to jest jak oszukać przeznaczenie trochę. Nie macie takiego wrażenia? Dla mnie to jest Motywę. bardzo nie, słabo zrobione Rivendale. Słuchaj, poszukać przeznaczenie niezależnie nie było od tego, jak bardzo te, unikałeś tego filmu, on i tak cię dopadł? Tak? O to chodzi. <experimental> <znormal noises> to, można tak powiedzieć. Ej, no już nie demonizuj roli podcastu, że robi za przeznaczenie i że ściąga człowieka na dół i zmusza do robienia rzeczy wbrew sobie. Nie, nie. Wcale i tak co? nie było z tym filmem. Wcale, w ogóle film... nie, A? nie ja, ja nie znam przede wszystkim tej mangi. Nie znam anime, więc to wtedy rozumiem, że jak to się zna, to wtedy się uważa, że ten film jest zły taki tak, zupełnie, bo on jest. To jest, jest gorszy, tak? tak. Tezy, jest gorszy, jest fatalny, to jest jest No a fatalnie, ja właśnie, no. ja, dla mnie, jako y, zwykły film, to nie był taki zły, ale nie znam ani, ani anime, ani mangi. No, I teraz, co to tak pisałam na Telegramie, bardzo przeciętna teenage drama Fatalny Defunt. Z tym przeciętnym, to ja, moim zdaniem poleciałaś, dałaś jej za dużą notę, ale to jest inna <laughs> e, no, Słuchajcie, się Ale może najgorzej. opowiedzmy. No, ale to może zacznijmy ja od tego, tragicznie. o czym jest film. Zacznijmy od tego, o czym jest film. Czyli mamy, mamy chłopca, chłopca o imieniu Light w Ameryce. No chłopca. No chłopca, <laughs> nie, nie, nie, to ty nie, nie, mężczyzną byś go nazwał. Chłopiec, to to no. wiesz jak mam to, że chłopcy tak, ja wiem, są burdelu, 10... a my jesteśmy młode wilki, nie tak? Nie, no, to wiesz, tak. chłopcy to wiesz, tam łopatkami drzżownice ubijają na betonie, nie? Dobrze, nastolatek. O, to już przymlepnie. <śmany> Urosło, no. <śmany> <śmany> nastolatek. Dobra, to jest nastolatek. On już się on jest seksi. Light. No to już jest, to już nie jest chłopiec, jak się seksi, no proszę was. <śmany> Ale tak, to już no. powiedział, że na nastolatek. Pozwól mu dalej wprowadzać słuchaczy w fabułę, które oni tak zdają. Przepraszam. E, no to jest sobie Light i on dostaje ten swój notatnik śmierci. Nie? I po... No po prostu. Co to za martwe zwierzę? Właśnie, a tu tak czekajcie, ale geneza. Dlaczego notatnik po prostu spada z nieba? tak. Tak, on złoto z nieba. On dlaczego? W mandze jest tak, że po prostu od zadania dziejów z tego, co pamiętam, pojawiają się ci bogowie śmierci, którzy mają ten. Ja chciałbym tylko... Czekaj, ja chciałbym tylko zapytać, czy Dewi żyje. Nie że się w tle. Okej, Widzicie? to jest właśnie a tego nie, typu, nie wiem właśnie, co, co było jakby katalizatorem tej wesołości tak głównie. No właśnie to wiemy. To niech tam, tam na spokojnie dojdzie do siebie, a my kontynuujmy. Pójdę być zabawna gdzie indziej. No bo, kurczę, no spada z nieman notatnik. No i właśnie... Nie, nie że brakowało. to. Z tego co pamiętam, to było tłumaczone, że po prostu jak, jak byli ludzie, tak znaczy, była i śmierć i bogowie śmierci. Mogę się mylić, oglądam so, z... 8 te... lat temu początek, Było, było tak, dokładnie tak, jak Diana mówisz, co ciekawe w filmie, to też jest wytłumaczone, dlaczego pojawia się znikąd, nie? Eee, ten ten No też go zgubił, tak? Nie, bo. Nie. No. nie, bo został zmieniony strażnik. Bo poprzedni strażnik kaputnie. Takim. Mhm. A to jest tak, no. że zawsze ten poprzedni strażnik ginie? Znaczy, tak nie, może zrzec być? się. W anime można jest tak, się. że może zrzec się, przy czym tracisz wspomnienia związane z momentem posiadania mm -hmm. tego notatnika. To tego totalnie nie poruszyli, tego tematu. Czyli to jest jakieś spłucanie. i tak, czego oni nie poruszyli, to byśmy musieli <śmiech> nagrać specjala. Mówię tak, to co jest to całe półtorej godziny filmu, to oglądasz to... odcinek. Anime. Naprawdę? Tak, a te 40, 40 odcinków anime, a mają Pół godziny. 25. pięć. to pięć, Dużo godzin, no. Kurka. Znaczy, boba. tam jest dużo innych wątków, nie? Ale jakby... Przede wszystkim główni bohaterowie taki... nie są debilami. <śmiech> Symbolę znanym, wiecie, chciałem wprowadzić do fabuły, ale Ania po prostu rozwaliła wszystko w tym No sorry, no ale to taka jest prawda. Ja Główny, wiecie, co główny mnie najbardziej nastolatek rozwali... jest idiotą. No. Tyle. Nie, wiecie, co mnie rozwaliło w tym filmie? Odlądam sobie. No i tak, pierwsza rzecz. Gatunek. TV horror. Horror, nie? I teraz, uwaga, pojawia się scena, w której porawia się pierwszy raz Ryuk. I co robi nasz bohater? Piszczy jak mała dziewczyna. I potem piszczy tak przez pół filmu. Ja nie, ja, ja nie wytrzymałem Bobry, ja śmie dromkim śmiechem zaśmiałem się na cały dom i aż moja siostra do mnie przyszła i mówi co ty się tak śmiejesz? A ja nie wytrzymałem, po prostu. My Ma z matkiem spojrzeliśmy na siebie tylko, bo mogę, mia miał to nieszczęście oglądać ze mną ten film. Spojrzeliśmy się na siebie Jezu i takie, takie pełne zrozumienia, że Jezu jak on bardzo jest daleko od Jagamiego Lajta. Tak. Z Jagami Bardzo Light malyka. to było, bo on miał gość inaczej chyba na imię tutaj. Bo Jagami Light to jest postać, imię postaci z... Nie, to też miał tam, Light ten, jakiś tam. Ale właśnie nie miał Jagami, a to był Jagami. <laughs> tak, tak, to prawda. No. I jak on strasznie od Jagamiego odbiegał w tej scenie. I tutaj znaczy dziur fabularnych, dziur logicznych to po prostu można by było cały, cały dzień, ca cały podcast moglibyśmy wyliczać. Ja się zastanawiałam, od razu pierwsze pytanie, przyszło, jak się pojawił Duke, jak on się wytłumaczy nauczycielce do zwalenia tej całej sali w momencie, kiedy on siedział na karze? E, ja też Mógł miałem to zagwostkę. On oglądał porno. Hmm. No nie wiem, kogo tak rzuca tą <śledzio> no, <sony. śledzio> Widać, jak mało jeszcze wiesz o świecie. Ale faktycznie to było ostre przegięcie. Też miałem tą zagwostkę. I co teraz? Jak dostał za odrabianie prac domowych, tak? Co, A tu, co, słuchajcie, jakby jeszcze dobra, rozpiecie. rozrzucił karteczki. Po tej nie, to była sali, rozwałka. Te... To On pomieszczenie. On rozbił wszystko. Tam te szafki latały, no... Tak, well. tak, tak. Mm. No nic, no. lecimy dalej z W szkole, nie przejęli się w szkole Ach. specjalnie. No wiecie, odcięło głowę uczniowi, więc no, no... są jakieś, wiecie, ważenie no, spraw to to były, Wiecie co? Te sceny, w których ci ludzie umierają... Są najlepszymi scenami Ever. No, brutalność no to, to było takie level trochę oszukać przeznaczenie. No, naprawdę było. Rozpuszczanie na z wysokości też, takie bomlaski, takie konkretne. Tak. Mówię, to były najlepsze sceny w całym filmie. A potem wbiega. No, mnie trochę, mnie trochę tak obrzydziły, przyznaję. Eee, to ten, ten powiem, ci Dominik, że w Mandze Light um, głównie się skupiał na tym, żeby jak najbardziej naturalne to było mm -hmm. i w ogóle. nie oni umierali głównie przez zawał. Albo no zamocę, tak, Tego typu tak. nie było zlewu krwi, nie było gore, nie było takich kwiatków. Przynajmniej to, to, do momentu, nie. kiedy oglądałam tego nie było. No bo znaczy, były ja, te ja samobójstwa, sceną... jakieś tam powieszenia, tak, no tak z dachów. Tak, tak, tak. Ale to były takie bardzo po takie powiedzmy naturalne dla Japonii, tak? W cudzysłowie, mm. że nie było takiego, o, on skoczył z budynku i się rozpłaszczył na... Tam. No, nie. ale nie, bardzo, bardzo ja byłbym zaskoczony i jak pierwszy zacząłem tą, to od razu pierwsze skojarzenie oszukać przeznaczenie. No, od razu, od razu, że... A no. finał to już tak dał z tym oszukać przeznaczenie, ale to już jeszcze dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego. To Piotrek, rozmawialiśmy o historii, że jest mhm. light, ma notatnik, pojawił ma notatnik, się Ryuk. I pojawił się Ryuk. Shinigami, Bóg śmierci, który tam... Ale jest, mentorem, jest bardzo. Opiekunem. powiem wam, że to jest dla mnie najlepsza rola z całego filmu Willem Dafoe jako Ryuk mm -hmm. no tak, szapobanie bardzo Tak, tak. Szkoda, że tak się mało się jest. pojawiał. właśnie o to chodzi, że jedyna dobra gra aktorska i prawie go nie było widać czy znaczy nie jedyna, e... bo ja będę bronić Ela no Jeszcze. nie. Tylko ciutka za młode znowu. To jest ten problem tej teen, ten elementu teen w tej, w tej, tej oj, produkcji. Oj, oj, oj. Że El? Idź nie, oni byli młodzi, spać, tacy w bo ci cukier skoczy. Idź się połóż spać, Elu. Co to ma wspólnego z... Ale w, z... w, Atari, w Atari. też się nim opiekował. Może nie w taki sposób, no że ta, tak to w ogóle ale... jako pośledzone dziecko, ale... <laughs> To faktycznie, hmm. tak to jako pośledzonego. Nie mam zarzutu to tego nawet whitewashingiem nie można nazwać. black Blackwashing? Hmm. No możemy tak no. przyjąć roboczo. W każdym razie, no Wiadomo, nie czepiam się tego, że, że tutaj jest czarnoskóry aktor jako Elle, to No, Elle, nie, nie robi mi to kompletnie. Natomiast robienie z niego debila to mnie bardzo... Debila, Dobra, owszem, robili z niego, ale sam L mi się podobał. Te wszystkie ruchy, one były jeden do jednego jak z mangi. I to, że on miał te przeraźliwie chude ręce. Ale on nie biegał po. On nie biegał w mance za ale... lightem. i o, ja cię teraz zastrzelę. Ale jak się tłukli. Bo to raz stopą dostał <grym> jakami od niego. Nie było gołych stóp. No nie było. No nie, nie, było. nie było, no. Ale hmm. chodzi o to, że same takie ksera zachowania, no nie mówię o tym bieganiu, o tym skak w ogóle to, ten pościg i to skakanie po tych dziwnych rzeczach, to było tak bezsensownie, no bez logiki, bez w ogóle ładu stworzone. No, parkur. Że tak ten parkur to, to był nie w ogóle bez sensu. On wbiegał na stolik w momencie, kiedy niczego nie obija, od, nie omijał, żeby wyminąć, żeby se skrócić drogę, tylko sobie tak wbieg bo se wbiegnę, tak, wpieprzę buta komuś w zupę i pobiegnę sobie dalej. Dokładnie tak to wyglądało. No nie. Znaczy na, na pewno yy, na pewno jest trochę straszne to, że widzieliście tą magę i anime, a ja nie. I ja nie mam żadnego punktu odniesienia. Dla mnie to było oszukać przeznaczenie wersja tin Tak naprawdę. Znaczy no. dla mnie ten cały kult Death to jako mangi, anime jest trochę rozdmuchany. Ale to jest Diana, bardzo dobra seria. to było modne, Ale... jak myśmy jak były... Dziewczętami My, myśmy nastolatkami byli. No. Ale nie, powiem wam, że dla naszego pokolenia mango mangozjebów to dalej jest jakiś tam kult. Gdzieś tam obok Neon, Genesis, Evangelion i co tam jeszcze. Wiesz, bo to jest taka nostalgia. To, jak to się Ale pojawiło, to, to, to było tytuł. fajne. Tak, to jest, tytuł, to jest dobry tytuł. jest dobry tytuł. Ale ja nie odbieram mu tego, tylko wokół niego urosł aż kult. E, ten pulsu jest 1-0 dla Polski. <laughs> A może Super. można wpaść a, a, a Nie, a może da się w przeciwników do tego notatnika do tego i będzie po meczu. To zekrajmy ten mecz w PS. -ie. No i ja tak zrobiłem właśnie po poprzedniego meczu. Football Manager, że będzie lepiej. Nie, nie, właśnie my skończyliśmy mecz po dania Na chwilkę y, y, taka drobna dygresja ja, Dobra odnośnie meczu, i potem graliśmy w FIFA i wygraliśmy. Da się, da się. No Dobra. Ja mogę się na piwa a... napić, bo leki biodę, ale mniejsza. nie, nie złagodzę sobie a, wracam... bólu po meczu. Słuchajcie, to wracając do Death Note. Yy, po tym jak się pojawia Ryuk, yy, nagle nie wiadomo skąd. Pojawia się dziewczyna, która pojawia się tam w którejś scenie na początku, i, i nagle nie wiadomo skąd. Ja naprawdę do tej pory nie mam pojęcia. Oni na dle są nie ma. Parą. pojęcia. Cały internet z... nie wie, Ale... A, bo jej nie Ale ma w Dlaczego ordinale, tak? Bo nie usłyszałam, o co chodzi. Dlaczego? Nie, ta dziewczyna się pojawia na początku, tak. nie? I później oni siedzą na, na jednej z ławek i nagle są parą. To... Piotrek Nie, no, tam kilka to... później. No, Najpierw jej powiedział, że ma manotę który zabija, dopiero później zostanie parą. Ona paru. Na to, Wiecie, co oni poleciała na to, że ktoś zginął i on nagle, o Boże, o Boże, tak, zobacz, mam tu magic sticka i magic note'a i mogę zabijać ludzi. I patrz, mi... po temacie. Wiecie co, wiecie co było najlepsze? Że jak ja nie zobaczyłem tą Poza dziewczynę. Poza tym on ją chciał i... przelecieć, proszę cię, no. no whatever, to to ale nie jest whatever, to, było... to jest bardzo istotny punkt tego filmu. <laughs> <laughs> Daj się wypowiedzieć, bo pierwszy raz on nie może dojść do głosu, no. no? <laughs> No choć raz, no, eee. błagam. Nie, ale wiecie co? Mnie bardzo w ogóle szkowało to takie zachowanie Lighta. Ja wiem, że on jest taki dziecinny i tak dalej. Już nie odbierajmy od tego, ale wiecie, macie kurde notatnik śmierci i możecie zabić dosłownie każdego kogoś się podoba. To co? Idę i powiem dziewczyny ej, słuchaj, wiesz co, bo mogę cię zabić. Nie mam notatnik śmierci, no problem, nie? Słuchaj, słuchaj no, faciu, jak chce się zaliczyć dziewczynę to się różne rzeczy mówi, nie? Tu wracamy do tego, co Devi wspominała. Jeszcze, wiecie, to najlepsze było to, że ona, e, on jej pokazuje ten notatnik i ona nie wierzę ci. To chodź ci pokażę. To jest jak, to... to jest takie zaprzeczenie inteligencji light as anime. Tak totalnie. A wracając hmm. do tego, co Dominik się pytał, czy w orginale była ona? ta Mia? Ja? Misa, Misa, Misa. Misa. Mm. Misa. Misa była w oryginale, a w filmie jak... Mia. Mia. Mia. Była postać kobieca w oryginalnym anime. Bo nie, nie mam porównania z Manką, bo nie czytałam jeszcze. Ale to była zupełnie inaczej skonstruowana postać. Zupełnie innej wagi, zupełnie innego intelektu, zupełnie innej klasy. To była taka Mimo, była... słodka idiotka Gothic Lolita. Nie do końca idiotka. Nie, będę po... nie powiem, żeby Misa była idiotką. Bo myślała. I bardzo sprytna była przy tym swoim infantylnym całym... No, Na pewno była przeciwieństwem tego, co jest pokazane w, w amerykańskiej wersji, tej Netflixowej, nie? Nie, no łączy entuzjazm wobec y, możliwości Def I tylko tyle. To prawda. To jest jedyny punkt zaczepny, gdzie można te dwie postacie połączyć, ale jest zupełnie inna. No, dowie. No, ja... No i jest postać kobieca i tu, i tu, i chyba tu się kończą podobieństwa. Dobra, to lecąc dalej, jak już... Pastwimy on... się nad tym tytułem. Pastwimy się nad tym tytułem. Tak jak powiedziałem, oni nagle stają się parą, nie? I wykonują zadania, w cudzysłowie zadania, mówią sobie, my jesteśmy teraz ci dobrzy i będziemy zabijać ludzi. I da, tak nie? Ale tych złych, no niby. Ty, ty, niby zasady. tych złych. No i później tam są różne aferki typu, że Mia znajduje to forum, nie? I Light mówi, nie, nie, nie będziemy zabijać się innych ludzi, nie? Nagle w nim się obudziło nie wiadomo co, nie? I w tym momencie jakby, pojawia się powiedzmy kawałek jakiegoś wątku, który można by połączyć o, z Mango gdzie Light przybiera sobie nowe imię i będzie się nazywał Kira. Nie? I znaczy nie nazywa... zasady to było i... ciekawe, no nie? No, że, że to, wiesz co jest wobec... Totalnie nie skumałem do tej pory. Dlaczego akurat wybrali japoński? Nie. Nie było no złumaczone. Rozumiem, że on bo... było tłumaczone. Że coś tam sertycko-rosyjskie, że to oznacza no, y, światło, a po japońsku to oznacza zabójcę. Czy zabójstwo. Tak czy siak było, to tak. Patrząc po inteligencji Lajta, nie, sądził, nie sądziłbym, że on to sam wymyślił. Znaczy mnie, mnie pokonało przede wszystkim to, jak jego ojciec był domyślny. To po prostu jest już z kosmos. <śmiech> Zwłaszcza, że jest w branży, gdzie powinien być dobry w tym fachu, kurczę, jako policjant, tak naprawdę to nie ogarniał tej sytuacji. Późno się skumał w ogóle, że, że ten, że to on. Ach. Ale w też był tatusiek, i też tak. I też było podobnie. No. Może miłość po prostu przysłoniła mu tam. A co myślenie. do tatuśka. Bardzo mi się nie podoba, że było wspomniane o tym, że jego matka zginęła jakoś strasznie tragicznie. Bo zamordowana przez jakiegoś złodupca z ogromnym hajsem i w sumie nic nie wiadomo. Nie, bo tego złodupca na, do... Szybko, Szybko go To będzie pierwsza moja, moja ofiara. Druga, druga. Dobra, druga. ale słuchajcie, stało druga. się jakoś makabrycznie. Druga. Druga, no. Makabryczne coś tam się stało w historii jego i tak jakby... Nie no stary, spoko, nie żyje moja żona, w mnie gówniarzu i, i w ogóle i tam w jakieś twagi. Ale ja byłam zaintrygowana, jak to się stało, że jakiś bogaty facet zabił żonę policjanta. No to nie jest taka sytuacja, która występuje totalnie na co dzień. No to prawda. I niec, urwany wątek i to mnie scaszliwie w tym filmie wpieniało. W ogóle samo to też, jak on y, trochę szuka informacji o... Jak ładnie o się mówi? Ryuk? Ryuk? Jak to ryuk. się mówi tego? Ryuk. ryuk. Y, to też jest... Y, w ogóle dla kogoś, kto nie, nie zna y, pierwowzoru, to mało zostało wyjaśnione. Troszeczkę tam przegląda jakąś książkę, tam były rysunki, jakieś reciny i to było wszystko bardzo mało jest to rozwinięte tak naprawdę geneza y, tej postaci w, w ogóle. ogóle. to partnerstwo, czy są, jeżeli można to nazwać partnerstwem, e, Ryuka i, i Lighta mm -hmm. jest w, w ogóle się nie, nie wiąże z tym, co jest pokazane w mandze i anime. No tak bo właśnie tutaj, nawet nie... się z Markiem zastanawiałam, czy Ryuk wtedy był też takim kutasiarzem. Bo się wydaje, że on był złośliwy, cyniczny. Ja nie pamiętam. Ale jego, jego bawiło przede ale... wszystkim obserwowanie reakcji Lighta, ale nie robił mu nigdy na złość, tak? Nie był przeciwko niemu, no bo podlegał nie mu de facto. Właśnie, oni nie mogli sami robić w sumie nic. A tak, wpływ na inne osoby? No tego też nie pamiętam, żeby było. No nie było. Ewentualnie na poprzednich y, tych. Jedynne, jedynne, ale jedyna tak to... rzecz. Która się pojawiła, jak dobrze pamiętam, e, w, i w filmie, i w mandze, e, bo, bo ja mandę czytałem przede wszystkim, e, to było to, jak e, Light w pewnym momencie sobie mówi: Ryut, wskórzasz mnie i ja cię wpiszę do notatnika, nie? I to no jest było. ten moment. E, Ryut mówi dokładnie, praktycznie te same słowa, że moje. Z, imię zawiera tam odpowiednią ilość znaków. Cztery znaki, najlepszym się udało znaleźć dwa, dwa przed śmiercią. Nie? Napisać dwa, tak, tak. Napisać dwa przed śmiercią. I to jest dokładnie ten sam tekst, który pojawia się w mandze. Tak jeden do jeden, nie? I to było fajne, że ta postać jest tak mocno... Ta, ta więź pomiędzy Ryukiem i, i Lightem to mi się nie, nie łączyła, nie było jej tak naprawdę. Słuchajcie, było no pokazane... jak... Jak Shinigami mógł się związać z idiotą? Właśnie. Tak, tak trochę nie... Ten... Nie wiem. To, to, to, to mi totalnie nie pasowało, nie? Ryuta było za mało, Light był idiotą i... Ale powiem wam, że tak jak Light z oryginału mam sobie coś fascynującego, niepokojącego i w ogóle... Tak temu miałam ochotę dać przez łeb, no. No bo oryginalnie... Jesteś krytynem. poznajesz laskę, odrobinę okazuje się zainteresowanie, to za jej swój największy sekret. No bo oryginalnie Light był psychopatą po prostu. Bardzo inteligentnym. Gusta są różne. Ale był genialnym psychopatą. No tak. Powiem wam, że tą postać Lighta widać tu w mi. To jest dokładnie ta postać, którą powinien być Light. Tak no, naprawdę. Ja, ja się właśnie z tym zgodzę, że ona ma jakiś charakter i jakieś zamiary, a on po prostu tak jakoś idzie z prądem. Nie ma pomysłu na to wszystko specjalnie. Przynajmniej tak ja to odebrałem. No tak jest. No ale. Ta... No, chciał wracając... się pobawić w Boga, a tak wyszło seno. No słuchajcie, a wracając do fabuły, żebyśmy zatlecieli tak jakimś ciągiem, to jak jest już Kiro, to tam zabija tych złych ludzi, czasami dobrych. Różne się dzie rzeczy dzieją i się nagle okazuje, że no, zabił tam agentów FBI, i co ta, no, cudawianki. No i policja się zaczęła a, tym interesować. i W tym najlepszy detektyw, a, który został wychowany do tego, żeby być detektywem, czyli niejaki L o którym już wcześniej wspominaliśmy. I no właśnie L, jeżeli chodzi o postać, czyli właśnie to czarnoskóry i tak dalej, nie ma większego znaczenia. To w jakiś sposób się zachowało było super, ale też właśnie nie całkiem. Wiecie, wiecie czego mi brakowało w Elu? Tego, że z jednej strony ukrywam swoją tożsamość i w ogóle i nikomu nie powiem i tak dalej i w pewnym momencie nagle fatet, nie, mówię jest to fatet i im wszystkim. I to było tak dziwne, tak na naprawdę dziwne, bo Elf y Mandze jasne też pokazał swoją twarz y Lightowi, ale zrobił to w pewnym, jakby miał na to plan odpowiednio. To był kawałek jego planu, który miał spowodować to, żeby on się yy, pokazał, że jest Kiro, nie? To działało. A tutaj to było takie no nie mam pojęcia, co zrobić, więc mu pokażę swoją twarz. Nie mieliście takiego wrażenia, że to było takie... Ale ten L był też trochę bezradny w podrównaniu do tamtego. Nie, nie da się ukryć. No z jednej strony był taki inteligentny, a z drugiej strony był taki... No, dziwny. <śmiech> co tam się dalej działo? Hmm, czekajcie. Były gonitwy, o których słonialiśmy, które były słabe. E, jakieś takie właśnie... E, cała analiza tego, co tam się dzieje po drodze, jak Mia wyrywa kartkę z notatnika. Była beznadziejnie Aha. wykorzystana muzyka z 80 w tym filmie. W o, o muzyce zaraz chciałam powiemy. popastwić się nad muzyką. Robułki. To za chwilę powiemy. Schączmy najpierw w taką fabularną część. Wiecie co? Myślę, że tutaj jest, trzeba tak naprawdę dojść do momentu przesłowia kulminacyjnego, czyli wiecie, to całe diabelskie, diabelski młyn, nie? Jezu, to było najgłupsze. Co Marek od razu zgadł. Marek od razu zgadł ten motyw z kartką. Ja stwierdziłam, że on jest zbyt głupi, żeby tak wyszedł. Że będzie iskra i akurat ta kartka się swajczy. Ja naprawdę byłam znaczy, pewna. że, że spadnie tam do tego. Tam było to. Że to, to jest ogóle... za głupie, żeby mogło być. I Mar po no. prostu. Je tak oglądamy ten finał i tak siedzimy obydwoje takie, okej. Okay. A ten taki dumny, pełen satysfakcji, że zgadł. ale ja taka, że naprawdę to było możliwe. No to w ogóle to wpływanie na przeznaczenie, no nie, na, na przebieg wydarzeń było mocno naciągane. Tak jakby to było. Jakby dało się wszystko wyreżyserować bez żadnego błędu, jakby nigdy nic nie mogło pójść inaczej. To dla mnie było mega naciągane, niestety. Nie, no, z drugiej strony masz u swojego boku dla boga śmierci, nie? No tak, ale w zasadzie większość filmu nie jest wprost powiedziane, że on jest aż tak istotny, że to jest aż taka postać. Właśnie, znaczy, no nie, może nie, nie, demon nie jest to w ogóle, w ogóle powiedziane, żeby to tak było Jest demon jest w sobie, no i jest... Demon jest wredny. Ja tyle się dowiedziałem o tej postaci tak naprawdę przez ten film. w scenie kulminacyjnej jest to, że przez cały film Lat jest debilem, tak, A to jest tak, pleniuszem zbrodni tak naprawdę i w ogóle nawet to mije, wyrolowuje, powiedzmy, tak? Też się robi. Jest, ta, ta, ta, I tak ale na jest, zimno tak, ją robi, nie? Ale tak nie tak, na zimno. No. I, i, jeszcze, I jeszcze wiecie, to jest taki cały jego genialny plan, który później poznajemy w retrospekcji, że on tu tak wymyślił, że tego połączy z tym, tego połączy z tamtym i to będzie działać. Ale wiecie co, Kurde, wiecie co? Coś mi się skojarzyło, z niczym, to widzieliśmy. Mi się właśnie to skojarzyło z Baby Driver i końcówką filmu. Że też ta postać tak się totalnie zmieniła radykalnie. Nie wiem, czy pamiętacie. Bo w końcu ja nie gadałem o no, Baby no, Driver. No, kto się zmienił według nie... Ciebie. No na koniec. Baby Driver? No, tak, tak, też, się, też troszeczkę już puściłem mu na. Ale wiesz co, tylko że to trochę inaczej wyglądało no, w Baby wiem, Driver. Wiem. Tutaj to miałeś takie. Jestem debilem, jestem debilem. O, nagle jestem mądry. Tak, w ogóle. <laughs> <śmiech> i dokładnie dać tak to wygląda wałtowna, w democnie. Tak, bo to na zmiana. A Baby i w Driver w ogóle... widzisz tą przemianę cały Stopniowo. czas. Stopniowo. Mm -hmm. tak, tak, Stopniowo widzisz, że coś się z głównym bohaterem dzieje, tak? E I dokładnie widzisz dlaczego, tak? Masz poddane powody. E tutaj tego nie ma. Ale wiesz, prostu... co? wiesz co, ja się, ja się w ogóle pokłóciłem o ten motyw z żoną, jak wracaliśmy kina Taką mieliśmy konkretną rozmowę na temat tego filmu. Czyli fajny był, bo wygenerował jakieś emocje. I właśnie moja żona stwierdziła, że ona nie rozumie w ogóle, dlaczego on raptem stał się taki, a nie inny. Że nie, nie, nie, nie, nie. Dla mnie to był dysonans pewny. Mhm. Ale to wiecie. No te, to chciałem wyłącznie do tego, że postać się totalnie zmienia, a tutaj się zmienia w sposób radykalny, jakby w ostatnich scenach. Okazuje ostatnie... się, że... 10 Te, minut uknut. filmu. Chyba, że to jest powiedziane w ten sposób, że on jakby udawał takiego niemądrego człowieka i po prostu knuł cały czas, ale nie podejrzewałem go o to, powiem szczerze. Nikt go o to nie podejrzewał i on <laughs> na pewno takim nie był. No, bo tam, bo tam symptomy, że ta Milia jest taka cwana, to już były wcześniej, że ona po prostu... Oczywiście, co to jak Milia działa, jesteś, jesteś w stanie powiedzieć w połowie filmu, w której dzieje się scena, kiedy ona wyrywa tarczę, i to jest scena, jak oglądasz dalej film i mówisz, ty, ale ona tu na pewno zrobiła tak. I jest scena następna, ona właśnie zrobiła tak. Cool, mhm, nie? tak nie? Tak to jest dokładnie to, o czym to Diana mówi, że te motywy są takie e, na wskroś e, bardzo przewidywalne. Nie? To od razu po prostu widać, że to, to, to będzie działać, nie? I, i mówisz, nie, to nie może być takie debilne a powiedzcie w, w, w tym, w Manze też tak było mm, też aspekt tego, że jakby ta, ten cały ta, kult Kiry taki się rozwinął że po prostu giną złoczyńcy i w ogóle a? że spadek przestępczości na świecie, że wszyscy się zgłaszają się, bandziory do, do obrączkowania tak naprawdę tak, też to było, tak? Bo to Było, było. Co tylko pamiętam, że było. Było też wystąpienie Ela, tego co pamiętam. Tylko, że czy Light się nie ograniczył tylko i wyłącznie do Japonii, jeśli chodzi o zabójstwa? A tak, tak. A tutaj to... Nie w konkretnym stanie. <głos》> tutaj. Nie, no tutaj przecież była ogólnoświatowa A, drama. Ogólnoświatowa i wszyscy nie znają japońskiego, ale napisali po japońsku. Wow, tak, było to, było to, że to w ten sposób ukryją całkowicie, nikt ich nie on znajdzie. jest, bo... tak, faktycznie. Proxy, tak. tak, tak. tak. Mhm. Proxy, A czy, czyli nie. co, czyli w Mandze to było ograniczone tak, jakoś? On tylko na, e... na terenie Japonii zabijał, bo potem się okazało, że e, e, jakby to powiedzieć, listę osób, tak, złoczyńców wyemitowano tak jakby tylko w lokalnej telewizji. Więc mhm. automatycznie to... mhm. w Manze ograniczyli zasięg Ela. Wiedzieli w jakim, powiedzmy, w jakiej prowincji może mieć swoje leże. A, no tutaj no. to i tak totalnie geopolitycznie, po prostu po całości. Globalizacja, no globalne był ubijanie ten taki, wszystkich. Masówka, się wiesz, Masówka. długo czekało, Masówka. żeby się łączył, a teraz już mamy szybkie łącze i dlatego mogli sobie zadziałać ten cały świat. A czy właściwie to było takie totalnie przejaskrawione, bo oni po prostu działali jak, jak, jak korporacja, która zabija po prostu w sposób na zamówienie, tak? Na swoje, na swoje życzenie po prostu mogą zabić każdego. Tak Wiecie, jakby nie było żadnych ograniczeń, ja nie, no, nie przegiernie. Ale Dominik, Dominik, czy na pewno nie czytałeś? Nie, nie, nie, nie. Właśnie nie, ja nawet nie wiedziałem, że to jest oparte na mandę. W ogóle nie miałem pojęcia. Bo nie czytasz napisów końcowych? Yy, nie, nie czytałem, faktycznie. Coś tam się. Nie, bo to Netflix niestety robi często, że od razu mówi: Oglądaj dalej. W ogóle nie przestawaj, oglądaj dalej. Nie mogę najpierw I okienko, od ci... razu polecanych. Riverdale. Yy, w, tak. Znaczy Riverdale <laughs> oglądałem i nawet mi się podobało. Ja muszę obejrzeć, bo myślę, że będzie. Mi bo się Riverdale podobało. jest tą dobrą team dramą i oprócz tam kilku postaci, od których. Wiemy, to jest, jest mega cliffhanger na końcu, naprawdę warto zobaczyć. E, ale jest super, nie? To jest, jakbyśmy porównali Death Note, który jest in i nie mówmy, że to jest horror no, ale bo to nie jest horror A ten, e, o jejku, ten taki, co, takiego, jak to było? Też z naszylatkami. Zapomniałem też coś. powodów było jeszcze z Nie, nie Tak, tak, ale jeszcze coś innego, co tak było w latach 80. zakorzenione. Stranger Things? E, tak, tak. I to było, to było dobre. Też tin, ale fajnie I tam zrobione. była dobrze muzyka z 80 sów wykorzystana. Mm -hmm, tak, Wink -wink. No też czekam na kolejny sezon. i. Dobra, tam... tak, właśnie a... Ania tak mówi, powiedziała o muzyce. To jak ktoś czytał mojego Twittera, to widział, ja miałem takie, odladałem ten film, obejrzałem i takie jaki debil to montował. Nie dość, że sceny są skadrowane z dupy, tak po prostu są ucinane hamsko i nie wiem, to jeszcze dodatkowo ta muzyka, która się w ogóle nie łączy z tymi scenami, nie? Tak, ja, czy ja dobrze wani... pamiętam The Power of Love stamtąd? Taak? Tak. Tak, było. To. Było. to... O Jezu. Mm -hmm. było, to było, było faktycznie. Było mnóstwo takiej muzyki, która miała zadziałać na ciebie tak nostalgicznie i w ogóle, a ty robiłeś takie, I don't care, nie? nie. No to zobacz. To raczej było LOL, to w ogóle wpadł na pomysł dodawania takich rzeczy w tym momencie? Nie no, najbardziej mnie rozwaliła ta piosenka Chicago, to I don't wanna live without your love na tym kole, A? na tym diabelskim tak. młynie. Ten kawałek był tak kiczowato użyty tutaj. No dobra, to jest ta love power ballada, tak? Ale... Ja po prostu siedziałam i płakam ze śmiechu, bo wykorzystanie tego kawałka w tej scenie mnie rozłożyło totalnie na łopatki. Ona wisi, on wisi, ale love... Love jest, in the Ona wisi, on wisi, ojciec wrzeszczy wszystko w slow motion i leci ta muzyka, nie? A jeszcze gdyby tam daje love is in the air, to w ogóle byłby już kosmiczne. To już byłoby grubo po bandzie. Mnie brakowało tylko w tym filmie Headwaya i ten what is love. Taki był kawałek. Ale zauważyliście, że A to były... Never gonna give you up. That yep. that's up. That's <coughs> that's <coughs> Ale wiesz co? Jak sobie tak pomyśleć, to chyba to ta piosenka miałaby jakiś sens w tym filmie. Jakby ją puścić na samym końcu, to byś obejrzała i, pu i puścili by ci ją w napisach. Krola. Rich to byś dostała datę. Takie... Ja to właśnie by było plus dwa do wtedy, bo bym wiedziała, że oni tak. sobie zdawali sprawę z tego, że to jest chujowe. Przepraszam. A słuchajcie, już zbliżamy się do końca. Nawet tej naszej tutaj wyżywania się na tej cudownej produkcji Netflixa. A jakieś emocje wy wygenerowała, to jest fajne akurat. Super. Na dwie daty oglądaliśmy z matkiem, bo na nas nie dało się. Świetne emocje. Dwie godziny zmarnowane w życiu. Znaczy może zmarnowane. No mam materiał do podcastu. Na pewno no, było wtedy nie. dużo przytulania, więc nie było takie zmarnowane. Czy ja wiem, czy to takie tło do przytulania, raczej do dyskusji. Dlaczego to takie... Co to w ogóle jest, nie? jaki <grym> debil to tak zmontował, nie? <grym> no, no nie było to najlepsze z możliwych tłów teł, teł czy jak to się tam odmienia... Teł teł. teł? teł, Do randki. No nie... Ale scementowało was jeszcze bardziej. No, przez ca... no w sumie jak się razem przez my przechodzi, to tak, te związki stają się mocniejsze. Wszystkie zeszyty, bo nie wyzystyliście w domu. Centrum Sztokholmski znetnął. Mieliśmy nas Netflix. E, wracając do myśli, którą chciałam tutaj uzewnętrznić. Zakończenie ogólnie. Nie znam, o to, co wam mówię że nie obejrzałam całego Death w czasie mojej młodości. Jestem w tym momencie na 21 odcinku, bo zaczęłam znowu, stwierdziłam, że po 8 latach skończę to anime, więc nie znam zakończenia oryginalnego. Coś tam, jakieś pole do mnie dotarły, więc wolałabym, żebym nie, nie zapywać tego tematu przez was. Ale jak w ogóle wyglądało wam to zakończenie, łącznie z tym historycznie wpisującym l -em? No będzie kolejna część, nie? Kolejny sezon, nie? Ej, wy tak serio mówicie? Że to mamy jeszcze jedną część? Nie, no... Nie jest zakończenie otwarte, więc wiesz... To, to zakończenie jest... Zrobią zrobione, serial. W taki, w taki sposób jest zrobiony, że ja się zacząłem zastanawiać, czy Netflix po prostu czeka. Sprzeda się, nie sprzeda się? Ludzie polubią? Jak, się, jak polubią, to to, to dawajcie robimy następne. To już lepiej obejrzeć Nie? te japońskie kinówki. Tak uważam. No, a jak jest dostępnością tego? To jest y, łatwo dostępne? Płyń po zatoce P pełnej rekinów. A, trzeba wpłynąć za toki na pełnych żaglach. Tak, niestety tak. I kotwice tam na długiej. Y no są tak, takie tibs. groty Dosłownie. anime. Nie żebym coś polecała. Może na Crunchyrollu i rolu będzie, trzeba zerknąć. Nie, nie byłabym przekonana, ale... ale... Szukam mangi już. Na olx znalazłam wszystkie tomy za 160 zł, więc Dominik, jak yy, zęby mi po prostu nie opróżnią kieszeni tak do imienia, to sobie kupię te mangi i ci pożyczę. Wstawisz sobie Spoko. zęby z mangi. <laughs> nigdy nigdy nie, nie, nie czytałem, więc to może być ciekawe doświadczenie. Okay. Perserka lepiej poczytaj, a nie jakieś tam dead notes. Y. Też dobra manda, obie są dobre. Ja w grę muszę grać, ja kończę grę. Ale Berserk jest taki, wiesz, dla prawdziwych mężczyzn z krwią, flakami i cycem. Ła. Wow. Ale tak kwestia. A później przyszedłby <laughs> a, a nie, a później przyszedłby Netflix i powiedziałby ci robimy Berserta na jak Death Nie, to się Jezu, ale wiecie Not co? gonna happen. Nigdy. Już ostatnia seria anime Berserka jest dość popsuta. Myślę, że nikt nie wyrazi zgody na to, żeby to psuć dalej. A powiedz to twórcom tego, Blicza. Moja droga. Ja już oglądałam musicale Bliczowe. Co? No nie wiedziałeś, że coś takiego jest? Każde... Nie wiedziałam, ale że ktoś to ogląda z mojego otoczenia. To Każde szanujące się anime musi mieć przynajmniej pięć muzykali. I ja, jak byłam na pierwszym roku studiów te dawno, dawno temu, to oglądałam musicale animcowe. Jakieś czarodzieki z Księżyca, Bleach'a, Naruto. Tak, oglądałam takie rzeczy dawno, dawno temu. Więc pff, proszę Cię, kinowy Blicz. <grym> <grym> Powiem o Ci, Jezu. że jestem na etapie szukania z jednego z mojego top anime, czyli Dozen Maiden e, musicalu i Google podpowiada, że nie ma. Let me Google -go this for you. <grym> Jest radio drama, ale to chyba nie jest musical. Nie. Słuchowisko. <śmiech> Rose Maiden? Hubert tam mm -hmm. się zaktywizował, bo Właśnie, Huber, nie mógł Huber, chcesz coś wiedzieć o defnocie. Eee, chyba wszystko powiedzieliście. W sensie, no... no Hubert, Huber, zachęcony jesteś? Nie, a, Właściwie to nie ma oglądać. Chociaż tą mangę może bym obejrzał kiedyś. Przeczytam. Nie, nie manga, tylko anime. anime. Manga się czyta. A, no tak, nie anime. zjedzcie go, no. Ja też mi się pomylił. Ja też mylę to jeszcze. Jesteśmy początkujący. tak. są chińskie bajki. animacja. to są te książki, co się od tyłu czyta. Tak, tak. Nie zawsze, tak. ale jest zwykle tak. No jak japońskie, to musi być od tyłu. Mam wydawnie polskie, mm. Loka Superczłowieka są na przykład, który jest normalnie. To są te stare, stare chyba jeszcze. Boże, stary, stary. ja wiem chyba ile? Stary. Osiem lat jak super człowiek wychodził? To są takie prehistoryczne na My maksa. My kupiliśmy za dwa złote tą całą kolekcję. Po <głos> tymś konwencie. O mój Boże. Cebula. Zakup życia. Zakup życia. Nie ma. Już Ci mogę od razu powiedzieć, że nie ma o tego musicalu. <śmiech> Sprawdziła, wiecznie. Wszystko wiem. Proszę was. Można zgłosić Netflixowi to zrobi. Te <śmiech> z laleczkami. One by były jak laleczki czaki, te panienki z rozen maiden. <śmiech> Jezusie Maryjo. teenage, po prostu teenage wow, drama. Gdyby przeszczaty amerykański nastolatek dostaje laleczkę, Teenage nie? drama z lalkami. Brzmi strasznie. Prawie jak zapowiedź filmu <grym> z wiecie, tuba. Co? <grym <grym> <grym> <ale> <grym> wiecie co, jak ja sobie to wyobrażać, co by się stało, jeżeli e, przypadkowo Netflix uzna, że Właściwie to, to tam przyniósł zyski i trzeba by zrobić następne anime, w sensie zadaptować je do filmu kinowego takiego amerykańskiego, nie? I się zastanawiam, którą serię modliby wziąć? Nie, on Evangelion, ale żeby co, żeby z animca zrobić film kolejny, czy? Tak. Aha. No, no te, ng, by było, to, przecież... to krótkie. Z tego co wiem, znaczy się, wiem na pewno, że dla Netflixa powstaje kolejny anime sezon. Rycerzy Zodiaku. Ale powstaje również A, tak. aktorska wersja Sanseja, przy której ma pracować Bagiński, racja, w związku z czym. Racja. Nie zdziwiłabym się. Netflix Originals Sanseja Tego ostatnio oglądałam, więc Nie, nie, nie, nie, nie. nie oglądałaś rycerzy Zodiaku? A w... Ach, się. A w polskiej wersji Padają takie, wiesz, piękne słowa Chodź, ogrzejecie swoim kosmosem <głos> A no słuchajcie, no na jakim i... kanale to na 7. 7. To, to nie oglądało, Jak wiesz, nie, nie było szans. jeden rycerz y, próbuje uratować drugiego od śmierci hmm. i Seja ogrzeje cię swoim kosmosem. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. <laughs> tak, właśnie, chciałem pisać, że troszkę wam się rozjechała ta recenzja. Bo to e, dobra, już jest to, to są... jest, to są post takie recenzje. Takie? Słuchajcie, jeżeli ktoś... Jeszcze po naszym narzekaniu Senceja. ma ochotę bi, bi, bi, naprawdę bi, bi, bi, bi, zobaczyć. się no ja wszystkie spoilery tak naprawdę. Po raz pierwszy. Ale może ktoś ty wiesz, po prostu mówi kurde, walić to, zobaczę to. Nie? Może tyle co Do na tym na odcinku, na to ja się nigdy nie naśpiewałam tak dużo. <laughs> To słuchajcie, to sobie obejrzyjcie i nam dajcie komentarz gdzieś tam pod spodem, co wy naprawdę o tym w serialu, czy tam w filmie co serialu. Na ten spoiler, spoilerowy zrobiliśmy na końcu, więc faktycznie można przewinąć, więc to jest fajne. Tak, powiedzmy o Może tym, że opisać? można przewinąć na samym końcu. końcu. Nie no, mówiliśmy to już. Mówiliśmy to ja, już ja bym chciała jeszcze pozdrowienia. Chciałabym pozdrowić Atka, bo bardzo się mnie troszczy i to jest bardzo miłe tak. i, i chciałam go pozdrowić. On, on radasz raczej nie słucha. Trzeba wam będzie powiedzieć, żeby nas nie posłuchał. Nieważne, tak. ja go. Masz pozdrawiam. Pozdrowienia na końcu, nie? I... <śmiech> A ja chyba <śmiech> ja nie miałam pozdrawiam. okazji, ja bym chciała Izaka i Adama Jaszczuka pozdrowić, bo bardzo miło mi się z nimi rozmawiano rozgrywka party 4. I cieszę się, że słuchają i zostawiają komentarze i uwagi. To takie ode mnie. No, dokładnie to tak. zawsze dzień opinie. Powiem. Tak. Zachęcamy do recenzji w iTunes. Odezwał się na social media ninja. Poczuł krew. Jak tam met? E, 1-0. 45 minuta. No to dobrze. Okay. O, tam tylko połowę że zdążymy. Także trzeba dziękujemy wszystkim. Dziękujemy wszystkim. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, że przyszliście i modliśmy e, zjechać nasz najlepszy ever, najlepszą adaptację ever Death Note. też mi za leki na kata. <słuch> <słuch> Bardzo dziękuję Dianie, że pojawiła się, bo bałem się, że się nie pojawisz. Ja jestem przeziębiona i to jest tyle poświęcenia, żeby tu być i z wami się popastwić na <grymna> tym tematem. <grymna> Czysta przyjemność. Także dzięki wszystkim, do usłyszenia. Dziękuję Ani Rodali, która odgrała Batmana. Jej, pa! <grymna> dziękuję. pożegnanie. <długie> <grymna> no... Tak, no długie, dzisiaj będą dłuższe. E, dziękuję Dominikowi i Hubertowi naraz, że podawaliście w betę koda we dwójkę. E, tak, i, szkoda, i że nie chciała. Budowaliście mosty, nie? Tak. Dla ciebie też był klucz. Nie chcę nic powiedzieć. Nie zapomną ci tego. Nie, nie tego. Nie nie, nie. Tak, nie zapomnimy. E, no i dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dotarli do, do, do tego końca. A my słyszymy się w następnym odcinku za tydzień lub, lub dwa, ducha. już w tej chwili informujemy. No i oczywiście ja byłem Piotrze Zaborowski. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Bye. Hey, hey.